Witamy bardzo serdecznie w 119, w 119 odcinku podcastu Bezimienny. E, no i standardowo za pierwszym mikrofonem e, będzie Christian Kęder, a ze mną w studiu będzie również Rafał Radomyski. Cześć, cześć, to nie ja zmywam naczynia właśnie. E, o ty chamie. E, Okej, okay. będzie z nami e, znowu gościnnie Kamil Ratajczyk. Ratajczyk rataj, tak, znowu przekręciłeś. Cześć. Ratajczyk, tak, tak, sorry. <grych> I słuchajcie, wpada do nas też ktoś taki, kto się nazywa Tomasz Zawadzki. Cześć, dzień dobry wam. No właśnie Tomku. Albo dobry wieczór. Tomku, bo tam sporo osób cię zna, jak słuchali, ci co słuchali nasze podcasty wiedzą, że Tomek kiedyś tam z nami nagrywał, ci co nie to zapraszam rok wstecz, myślę, że może nawet półtora, przez jakieś 20 odcinków chyba Tomek z nami nagrywał. Tomku, co się stało, że się u nas pojawiłeś? No co się stało? No, no, ten Cebulandia się skończyła na Xboxie kupowanie w Pesos, w Lilach, wiecie, już, już to nie działa. A no, no się trzeba znowu zacząć dostawać. Trzeba <głos> <to jest. głos> nie, ale tak na serio to po prostu ostatnio męczy mnie taka potrzeba wygadania się po prostu o, o, o grach i o całej świecie elektroniki, a z ludźmi, z którymi przebywam naokoło, to no, nie obrażając tych ludzi, ale się no nie da, no. Wiesz, taki podcast jest lepszy jest... od Facebooka, bo tu ci nikt nie odpisze, kurwa, no, że się no nie dokładnie. znasz i tak dalej, wiesz, możesz powiedzieć raz i to jest prawda wtedy, racja jedyna. No, a, jak, a jak ci w komentarzu ktoś napisze, że się nie znasz, no to wiesz, możesz powiedzieć, ty się nie znasz i tyle, nie? I... No. Nie, no brakowało mi tego, brakowało. No o. i no to bardzo dobrze. E, Tomku, ale tak wracasz, wracasz, czy tak wracasz, nie wracasz, czy tak? No wiesz, no to na razie zależy wszystko od tego, jak to będzie się działo u mnie, no bo nie ukrywam, no nie wiem, to ostatnio chyba jak jeszcze byłem na nagraniu, to wszyscy się dowiedzieli, że drugie dziecko mam w drodze, więc zobaczymy jak to będzie ale jak na razie no słuchaj, no achievementy trzeba robić nie? nie, ale myślę, że jak jak, jak będzie wszystko na to pozwoli, to z chęcią będziemy znowu coś fajnego tworzyli ale wie, że platyna to jest za dom, drzewo i syna a nie kurde, wiesz, że tam do ilu razy sztuka ja tam na Xboxie mam te punkciki, ja nie mam platyn więc ja. Mogę nawalić No Dobrze, tysiaczka zdobędzie, <laughs> tysiaczka zdobędzie. Okej, okay. Tomku, jeszcze tak w ramach ciekawostki powiedz mi po odcinku, bo faktycznie mam jakiś kod i jeszcze go nie wykorzystałem, może będziesz chciał. E, na jakąś tam grę, którą nawet nie odpalisz, ale może cię zainteresuje. To ja mam e, dla dobra, ciebie słuchaj... promkę na Switcha. Po... Promkę na Switcha? No poważnie. Masz bo... moją uwagę teraz. Mam, nie? <laughs> bo słuchaj, robiłem ten remont w łazience, mam pięć takich <laughs> ogromnych kartonów, żebyś mógł sela złożyć. <laughs> <śmiech> no, no, no, no. Ej, ale nie, Naprawdę się fajne, tak na fajne, duże Wszystko sobie wytniesz, co będziesz chciał No, no ale to tak się ostatnio zacząłem zastanawiać Na tym Labo, nie? żeby sobie sprawić Chociaż z, z głupiej, czystej ciekawości Żeby to złożyć, poklikać na tym ekraniku Switcha i potem wypierdolić się do kibla Razem z całą grą, ale no tak z ciekawości Po prostu, nie? Jeszcze w ręku tego nie miałem Kartonu nie miałeś w ręku nigdy? Nie, no do Switcha No do Aha. To jest co innego. No? To jest kartą za 200 złotych, a nie za 5 zł z papierniczego, nie? No to w sumie taki sam temat jak iPhone. No. A kupiłem sobie nowego. To też możemy później porozmawiać. Dobra, okej. Okay. Nie, ja nie nie, nie, ale jakiego Dobra, nowego? Okay. Teraz nowe to są te XS-y. A daj spokój, to nie są iPhone. Y. Ja sobie kupiłem prawdziwego nowego iPhone'a 8. A, no to widzisz. To jest dobrze. A myślisz, tam. że na czym on teraz nagrywa? On nie pokazywał, na czym on nagrywał. To znowu kurwa nagrywa to na telefonie, rozumiesz to? A to, to wiesz, co, żeby zam to zamknąć. Dowodzi, to dowodzi jednej rzeczy, że po prostu da się, tak? jak no ktoś się, powie, że nie, no się, o, ja bym tak, chciał tak, zacząć tak. nagrywać podcast, ale nie mam potrzebnych rzeczy, bo wiecie, to komputer, mikrofon trzeba, Główno prawdę, ja nagrywam tak naprawdę na tym, co mam pod ręką czyli takie podcastowe Nintendo Labo dobra, słuchaj, Rafał nie można dać Tomkowi dużo do głosu bo Tomek się dzisiaj rozgada i przez dwa miesiące znowu nie wpadnie, więc trzeba mu to pomału dawkować, niech sobie tam mówi parę nie gór, ma problemu, ale widzisz? dopnę temat, bo potem zapomnę o tych iPhone'ach, a ja nie chcę, żeby on o tych iPhone'ach mówił eee, ja też nie chcę mówić, że <śmiech> To brydne, tak naprawdę, brydne. nie kupujcie iPhone'a usłyszać. To S jest Słuchajcie. 6 albo sześć. Dobra, statusty. cicho tam sieć. Jaka była <grydne> sytuacja zajebista, marketingowa, jak y, ogłosili iPhone'y wiesz, te XS, jakieś tam kurwa, dziwne nazwy oni mają, nie? I, i oczywiście w, w chuj pieniędzy, nie? Tam po 5 po 7 tysięcy złotych w ogóle za, za telefon. E, i, I ekipa od Shomi, tylko że w Chinach niestety, nie puścili tego na Europę. Przygotowali paczki. E, paczka, która się nazywa XS i w środku masz y, telefon, laptopa, słuchawki Bluetooth i, i tam, nie wiem, powerbanka czy coś tam jeszcze, wiesz, w tej samej cenie co, co, co za iPhone'a. Jeszcze z laptopem Airem, kurwa, 13 cali, wiesz, wszystko otrzomi. I takie zrobili, wiesz, trzy zestawy, odpowiedniki iPhone'ów, dzięki nara, pokazują ile możesz mieć w tej samej cenie. oczywiście, wiesz, flagowce tam do środka i zapakowane i tak dalej. To się nazywa okay. dobry marketing. ktoś kupił się... to w ogóle? Co? A ktoś w ogóle to kupił? No bo wiesz, jak zrobili paczkę, to fajnie, ale wiesz... Nie no, to, też to w Chinach to szło cholery tego, no, to, ale to w Chinach, to nie, nie dowiesz się, ile tego kupili. Kto? Dobrze. E, dziękuję Rafale za twoją, jakże ciekawą informację prosto ze świata kwitnącej wiśni, albo innych Chin. Kupisz e, telewizor e, OnePlusa? Ej, bo... E, e, e, e, e, to a, jest dobre. A, a, to a, jest, to i jest i i dobre. No. To jest dobre, bo jeżeli będzie... Jeżeli faktycznie ten telewizor, na, na przykład wyobraźmy sobie jakiegoś tam, nie wiem, zajebistego Samsunga za dyszkę, albo za, za piętnastkę i OnePlus będzie taki sam i będzie za ósemkę, to bym kupił. Oczywiście, że bym kupił. Nie wiem za Jeżeli będzie to OnePlus... będzie szło tak jak w, w telefonach. To czy oni jedyne co mają opcję, to że wiesz, najdroższa jest matryca, a matryce muszą wziąć od kogoś, bo przecież oni sami nie robią, tak, ale tak, mogą oczywiście. bebechy upchać, wiesz, procesory tam taniej trochę i, i najlepsze, nie? Jakieś snapy i coś tam, Androida, wiesz, TV wgrać, no i może coś z tego wyjdzie. Tam jakiś konkurs był na y, nazwę chyba dla tego telewizora i nie i wiem, tam ale, ale by... możesz, możesz startować, wiesz, jak nazwę wygrać. do telefonu, mi do telefonu, więc, więc to jest coś. E, chociaż do konsoli mi, i z mój son jak pasuje. Dobra, słuchajcie. 7 minut, prawie za nami, e, więc o czym będzie odcinek? Słuchajcie, jak widzicie, będzie dosyć wesoły odcinek, to dobrze, ale być może uda mi się w tym odcinku powiedzieć o tym, co miałem powiedzieć dwa tygodnie temu, czyli o e, Two Point Hospital. E, gra nowa e, kontynuacja DIN Hospital, czy udana, nieudana? E, dowiecie się w trakcie odcinka. Mam nadzieję, że powiem. Jak nie, to i tak powiem. Muszę powiedzieć, w ogóle jest mam strasznie w kurwę dużo gier i dużo gram i chcę o tym powiedzieć, ale nie wiem, czy zdążymy, bo wy macie to samo. Dobra, słuchajcie, Hyde Park e, nagrywamy, e, 24 września, godziny wieczorne, e, w cztery osoby, fajnie, dziękuję, e, dziękujemy Tomek, że jesteś z nami, mam nadzieję, że będziesz jak najdłużej, więc nie było cię przez ostatnie bodajże pół roku, rok, więc Rafale, co tam u ciebie? No właśnie chciałem zapytać o to samo Kamila, bo u mnie w zasadzie się nic nie działo poza tym, że remontowałem trochę w chacie i, i nawet konsoli nie odpaliłem, nawet w kinie nie byłem, więc nie będę wam zabierał czasu. powpierdalam się, jak wy będziecie coś ciekawego opowiadali. Mogę tylko zapowiedzieć, yeah. mogę tylko zapowiedzieć, że już niedługo, już za moment yy, kończę duma. Kupiłem dzisiaj Titan Fola dwójkę, oczywiście dla singla, nie żadne multi dla pedałów oraz będę grał w The Crew również bez podłączenia do internetu. Krótwójkę oczywiście. Dzięki Krystianowi Dzięki. nie Prom, pro, Promkę mi załatwił. Niech będzie, nie, niech będzie. Eee, czyli, czyli tyle, Rafał. nie No tak, tak. Okej, okay, dobra, okay, okay, już, już. Eee, Kamilu, a co tam u ciebie? No. Nie wiem, ciągle gram w tego Rainbow Six ale o tym z gadałem ostatnio, no to nie ma co. Ale to tak nie działa. To może co odcinek opowiadać, jakie na przykład trafało więc. To, to mogę, Oczywiście, ja nigdy, mi, mi to nigdy nie przeszkadza. Tylko nie bądź tak jak Wojtek za każdym razem, wiesz, zaskoczony co tydzień tym pytaniem. Co dwa tygodnie. Bo, bo wiesz, dla niego to wielce było zaskoczenie zawsze. Znaczy, nie wiem, zacząłem oglądać Maniak na Netflixie. Nie wiem, czy ktoś z Was oglądał? Emma Stone, Jonah Hill. Nie, ale, ale dla Emma Stone zobaczył, co to jest. No właśnie jestem na pięciu odcinkach i jestem bardzo zaskoczony. Bardzo cieka ciekawa koncepcja. My, ogółem bardzo jestem zadowolony kreacjami. I według mnie chyba jedyna w tym roku dobra premiera na Netflixie. Z tych, no tych jeszcze Bodżak wyszedł. Tak, no. ale chodzi mi o, pierwsze, o no, nowe, nowe serie. Ku, to masz nową serię Paradise PD na tym. To jest tak popierdolona, o, to jest dobra tego, kreskówka. Berry, nie? Ale Boże święty jak oni są przyćpani, jak to robią, jak tam po prostu lecą po hardkorze, wiesz, morderstwa, dziwki, sranie, narkotyki, po prostu wszystko tam jest, wiesz, dobry klimat. Rafał, obejrzyj sobie Bricklewood, czy jakoś tak, Wood, to jest ich pierwsza seria, która została zdjęta, bo była za bardzo, no po prostu cenzura nie wyrabiała. No, no. tutaj jest klimat, wiesz, takiego grubego South takiego, takiego, spoza nawet anteny, bo, bo, bo. A właśnie, muszę sobie kupić South Parka, tak Kurde. No zobacz, dobra. To ja, ja se poszukam dostałem... na Allegro, wysepiście. A ja dostałem kłódkę na moim. No nieważne. E, Kamilo, coś, coś jeszcze poza maniakiem? Czyli ma, ma, maniak w porządku, a w ogóle o czym to jest? Bo dla e, mnie to jest jakieś to futurystyczne jest... coś i ja nie wiem w ogóle, co to jest. Ale to są serial o badaniach leku psychotropowego, a czyli mhm. terapii. I ona polega na tym, że jakby przeżywasz swoje traumatyczne wspomnienia. Ale była tam jakaś awaria, i dwójka pacjentów ma połączone wspomnienia, i w obu przeżywają się wzajemnie. No i w sumie to takie nie wiem, przeżywanie różnych przygód w zupełnie odmiennych klimatach, i później nałożenie do na tego trochę warstwy psychologicznej czyli zupełnie coś innego tak. Okej. Okay. Coś jeszcze? Rainbow Six widziałem, San Andreas. Co to jest za San Andreas? San Andreas dobrze widziałem? Tak, na multiplayerze sobie gram. Mm. A tak. bo, bo kompów z piątką nie wyrabia? Wyrabia, wyrabia, tylko <grym> mi się nie podoba. Aha, okej. Okay. Coś jeszcze Kamilu, czy le lecimy do Tomka? Tak, lecimy dalej. Tomek, co tam u ciebie? Pół roku, rok? O jejku, no nie będę was zanudzać tym co się działo po grobem tak naprawdę rzeczami. E Groby, czy nie, wiem, ci... jak są jakieś fajne, nie wiem, zabijeś kogoś czy, czy nie wiem, pobiłeś czy byłeś w więzieniu, czy nie wiem ukradłeś, kogo, okradłeś, nie wiem na napadł na bank, czy nie wiem cokolwiek, czy na przykład ściągasz gry z Rosji, z Austrii, z Turcji to może poopowiadać trochę takich rzeczy wiesz, na granicy no w sumie masz rację, więc no to jednak powiem ci jak konsola u mnie jedna zaczęła piszczeć, a druga kurwa ćwierkać, nie to się zgadnijcie sobie, która zrobiła, co, bo tak naprawdę jestem tak strasznie wkurwiony na prosiaka to, co widzicie na internecie, że te konsole wyją jako odrzutowce albo odkurzacze, to jest nic, nie? I do tego stopnia mnie PlayStation 4 Pro zdenerwowało, że jest schowałem do mojej gablotki, gdzie mam retro konsolę i stwierdziłem, że to już jest czas na, na, to, na, to, na tą czwórkę, żeby była retro. Ostatnią grą, jaką skończyłem na tej konsoli, to był God of War i powiem wam szczerze, yy, musiałem się dobrze zmuszać, żeby, żeby nie wykurwić tej konsoli po prostu przez okno, nie? Bo to do tego stopnia już wyła. Ej, e... ale, ale mówisz o pro, czy mówisz o czwórce? Tak, mówię o pro. Oczywiście o premierowym pro, tak? który był kupowany od razu jako piesza sztuka. Ja muszę się tego oduczyć, wiecie, bo to mnie naprawdę ostatnio denerwuje. No ale nie wtopując ale... wracamy yy, do znaczy... Xboxa. Poczekaj, poczekaj, poczekaj, bo, bo, bo tak mówisz, że ćwierka, słuchaj, ja mam czwórkę premierową na, no. na premiery, tak? Lista nasz przyszedł, cześć, Krystianie, cześć, to jest twoja czwórka. Dziękuję do widzenia. I ja mam, i słuchaj, ja mam wiara jeszcze. Z wiarem jest w ogóle fajna sprawa, że ja mam jeszcze ten dodatkowy taki od muzyki tak, taką kostkę, która jest podłączona pod 4 HDMI w sumie. I ja mam tylko tak, że jeżeli, jeżeli w ogóle na, mam odpalaną konsolę, jeżeli nacisnę tylko jeden guzik na wiarze to już zaczyna na nakurwiać ta konsola. Już słyszę, jak wiatraki wchodzą na wyższą opcję. A jak odpalę grę, to już w ogóle napierdala jak się masz. Tylko, że jak gram na słuchawkach, mam na to wyjebane, tak? Ale wystarczy, ale, ale wystarczy, że na przykład napierdala, wyjdę z gry, wejdę do menu, już wolniej, wyłączę wiara jest normalnie. No zajebiście. Tylko, że no, no stara też na pieprza i wiem jak się czujesz. Na szczęście e, kino 5.1 rozwiązuje ten problem. Nie, to wcale nie wiesz jak ja się czuję, bo ja się do tego stopnia czuję źle z tą kosolą, że na przykład nowego Spidermana nie mam najmniejszego zamiaru kupować, bo po prostu jak pomyślę o wyciu tego prosiaka, to mi się odechciewa grać w tę. rozumiesz? To jest taki poziom już frustracji z kosoli, że tak powiem, więc albo będę musiał wymienić po prostu na nowego prosiaka, no bo, bo, no bo chciałbym tego Spidermana sobie skoczyć, albo nie wiem, no będę musiał zagryć zęby, włożyć watę w uszy czy coś innego i no, no, no, no, no przemóc się po prostu. A co ciekawe, żeby, żeby aż tak wiecie, zieloni się nie cieszyli z obozu Xboxa, to mój Xbox One X zaczął napierdzielać jak homik w kółku. Jest taki pisk, dosłownie taki ty-ty-ty-ty-ty-ty-ty. I po konsultacji z czatem Microsoftu to nie jest bardzo, to nie jest całe śmieszne, słuchaj, bo po konsultacji z czatem Microsoftu to nie jest, powiedzmy sobie, pierwszy przypadek. Jak jak opisałem gościowi po angielsku, że mi konsola wyje jak chomik biegający w kółku, to wcale się nie zdziwił, tylko zrozumiał całkowicie mój, m, moje uczucia i chciałby mi jak najbardziej pomóc. Czyli zaproponował mi serwis do domu, więc coś się będzie działo, myślę. W jakiejś to... przyszłości z Xboxami, że Microsoft bardzo dobrze wie, co się zaczyna dziać z Xboxami, więc no, jestem ciekaw, więc tak. jak mi ćwiczy, poczekaj, poczekaj. a Xbox mi piszczy jak chmik. No, to... ale... <grych> zaproponował ci serwis do domu, to znaczy, że ktoś za darmo do ciebie przyjdzie? Oczywiście tak, bo Microsoft ma serwis Do to door no. pod tym względem to nie można narzekać. Ale robisz to. Nie, nie robię. Czekam cały czas na, cały, na koniec gwarancji. Nie? No przecież nie, nie zostawię konsoli teraz w serwisie, kiedy za parę dni jest Hoza Horizon, a potem jest Red Dead Redemption. No co ty, Krystian? Co ja będę robić? Gapić się w telewizor? No prosiaka masz. No mam, ale on wyje. <laughs> <Ja firdalabę. laughs> Dlatego teraz gram ale, na zniczu. Ale ja, ja w ogóle to są takie problemy z trzeciego świata, wiesz, jak moja. Ale ja mam na to Ja mam na no, to wyjebane. Ale pytałeś się, co, wyje. się działo, co się działo przez te pół roku, no to mówię ci. No, no dobra, mam okay. wesoło, głośno. Mnie zastanawiam, bo ty mówisz ci wyje, a Switch ci nie wyje? E, powiem ci, że czasem te wiatraczki tak mocniej zaczynają. E, no, jest słyszalny szum, ale to się po chwili uspokaja, nie? Oczywiście, Switcha też mam no, premierowego. No, A ja, ja grałem u kolegi na kopie, to, to się pytałem go, czy sąsiad jakiś remont robi. A mi powiedział, że nie, to Switch tak działa. No i no to do tego stopnia nie. To, to, to powiedzmy sobie, jest taki lekki szum, jakbyś, jakbyś no dmuchał w ten wiatraczek, ale no nie irytuje, nie denerwuje to tak jak, jak przy te duże konsole, no. To tak właśnie było. A. Nie wiem, czy to przez to, że było w stacji dokującej, czy to jakoś ma jakiś wpływ na dźwięk, ale było... No, no tam wiatrak ba... zaczyna mocniej wyjść. z Xboxa mam tego Fata. Nie wiem, czy to nie jest jakiś nie z premierowych. I wprawdzie to też trochę go słychać, ale też nie mogę powiedzieć, że jest jakąś głośną konsolą. Mm -hmm. tak, jak u tak, tylko, że FAT jest du to jest duży, kurwa, magnetowid, a chyba ten twój... E One X jest mniejszy od S- I a. powiem wam, że on jest najcichszą konsolą, jak jest na rynku. I ten pisk jest po prostu nie do zniesienia, bo macie cichutką konsolę i nagle słyszycie, jak wam chomik po kółku napierdziela, takie... Autentycznie, to jest taki dźwięk jeden do jednego. A ja umiem naśladować dźwięki. No, więc, więc konsole mi się sypią powolutku. No i tak z takich innych rzeczy, takich okołogrowych mogę powiedzieć, że przesłuchałem ostatnio jednego fajnego audiobooka. Krew pod i pixele to jest, nie wiem czy słyszeliście, to e, bardzo, bardzo fajny audiobook, ale no nie oczekiwałbym czegoś takiego jak po, w przypadku e, Console Wars, tej, tej książki, co było o, o Nintendo Sega i PlayStation. To jest wszystko bardziej w formie opowiadań, jeżeli chodzi o krew pod piksele, od, od różnych studii, co się działo, na przykład Dragon Age, Inkwizycja, jak powstawał, w jakich bólach i w ogóle, jak to tam było wszystko, jak Wiedźmin powstawał. Bardzo fajne, fajne, szybki audiobook do przesłuchania, a przesłuchałem go dlatego, ponieważ yy, wykupiłem sobie nowy abonament w Storytel. Ja przedtem korzystałem w audiotece, gdzie płaciłem 19,99 za jeden punkt, czyli jedną książkę mogłem zrealizować w ciągu miesiąca, a teraz płacę 29,99 za, za za dostęp do wszystkich audiobooków, jakie mają w bazie. I naprawdę parę fajnych tam części jest. Powiedzmy sobie tak, jak ktoś w komentarzu pod odcinkiem napisze, że chciałby posłuchać, przetestować, to mogę mu wysłać z mojego konta próbną, próbną jedną książkę, bo taka opcja jest. Jak się podaje maila jakiejś osoby, to to możemy się tak umówić, że no powiedzmy trzem osobom wyślę książkę tak, żebym nagle nie dostał 50, nie? E, ale ty wyślesz mu co chcesz, czy wyślesz mu... Nie, wyślę mu dostęp na pobranie jednego audiobooka, który... Pana Tadeusza sobie mu wyślę i zamyśli. słuchaj sobie. Na przykład. No. No. Słuchaj, to jest poważna no rzecz, nie? Jak jakiś czy ktoś będzie czytał, to czemu nie? No. E, na Storytel story to polecam Bezimienny Król. Nie wiem, czy słuchałeś? Ja słucham? jestem bardziej w klimatach science fiction i ewentualnie toleruję jakieś fantazji. tak? Właśnie to jest, to jest w tym gatunku, tak. no to, to, to mogę to, jest potem to taka sprawić. fantastyka połączona z takim kryminałem, bo to jest mhm. wy wykreowane przez Jakuba Ćwieka i to jest świat, w którym ludzkość straciła wzrok. I to o, ciekawe. Bardzo ciekawe właśnie do tak, klimatycznie. Był taki, film, był taki film, że. Nie, Daredevil jedna, to nie to, nie. Nie, nie, nie. Dwie, <grym> dwie osoby na Ziemi widziały albo jedna babka na pewno i ktoś jeszcze. Obejrzałem ten film. Z, chyba nawet wiem z kim. Znajdę wam i wam powiem, bo wiem nawet kto to jest. A jak jesteśmy przy Storytel, no to ostatnio przesłuchałem sobie audiobooka CEO Slayer. Jest to bardzo fajna taka, powiedzmy sobie, w klimatach Blade Runner'a. Ale wszystko się dzieje w Polsce. Akcja o, o gościu, który w stylu Batmana chodzi wieczorem i leje po mordzie wszystkich prezesów największych światowych firm e, i policja zaczyna węszyć na, na, za jego śladami. Jak, jak ktoś jest zainteresowany e, takim tytułem, to jak najbardziej polecam, zajbiście się tą książkę słuchało, tak. A z Gierek, no to powiem Wam tylko, że cały czas, od momentu, jak ostatni raz nagrywaliśmy w kółko u mnie, cały czas PUBG na Xboxie. Do tego dołączyło jeszcze Daisy, najnowszy mój nabytek z Argentyny. To może później opowiem jeszcze. I No Man's Sky, którego sobie zakupiłem ponownie już w tej wersji Next na Xboxie, One Xie i, i, no, i te trzy gry mi praktycznie wystarczają spokojnie do wszystkiego. Ja tylko powiem, że film, o którym chodzi, to jest Miasto Ślepców. Blindness. Możecie sobie zobaczyć. Coś jeszcze, Tomaszu? Nie, no to to, to jest wszystko. No mówię, mam, no ostatnio bardzo mało gram w takie gry, powiedzmy sobie singleplayerowy, bo mnie ostatnio zaczynało to męczyć. No mówię, godowora kończyłem na 3-4 raty tak naprawdę, bo po pierwszej walce z tym, z tym pierwszym bossem nie będę spoilerował z kim, bo może jeszcze ktoś w to gra albo będzie grał. No to miałem taki moment, że okej, okay, dobra. I skoro to była pierwsza walka, to rozumiem, że kolejne walki z bossami będą jeszcze bardziej epickie, jeszcze bardziej zajebiste. I jednak tak się nie stało i miałem naprawdę ciężki orzek do zgryzienia, czy cisnąć dalej w tą grę, czy ją ukończyć, czy nie. Wiecie, przygodowo takie myśli, to, to no to mm, troszeczkę się zawiodłem. Ja... A tak to, to bardziej w multiplayerze siedzę teraz. Się odmieniło mm. mi całkowicie. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. a Bardzo Ciebie, mi krytynia. smutno z tego powodu. Dlaczego? Rafale. W no życiu każdego gracza wiem, przychodzi taki co dzień. Myślę o tym, nie wolę singla. Tam jest pisana gra dla wiesz, dla nas, a nie że tam multi. No ale nieważne. No tak, ja Christian... wyłączam Daisy, odpalam sobie serial na na ja ten... i się jeszcze zapodaję sobie nie podcast <laughs> Okej. Okay. Ja chyba, chyba, chyba cię nie słyszał, tak. Dobra, no, <laughs> nie to słuchajcie. Co tam u mnie? E, powiem tak, e, pierwsza rzecz. E, może zacznę od filmów, pójdę, później przejdę do gier. Przede wszystkim zacznę od, od bardzo dobrego filmu, więc jak Rafał nie był w, w kinie, e, bo, z, bo z pewnością e, nie wiem czemu, to niech spada do tego kina, bo jest coś takiego jak Zimna Wojna. Słuchajcie, polski film takiego reżysera, który nazywa się Pawlikowski. On tam sobie wymyślił je chyba nawet jakiś dom zły, jakieś inne takie, tego typu rzeczy. Ogólnie film bardzo, bardzo, bardzo, bardzo taki dosyć ciężki w odbiorze. Czarno-biały w kwadracie, żeby było śmiesznie. I on jest nowym filmem. Pewnie widzieliście, że ostatnio dostawał jakieś nagrody i wcale się nie dziwię czemu. Słuchajcie, zanim opowiem o filmie, ja w ogóle, bo w Anglii mam parę tych polskich filmów, i, i, i ten film lecia, więc poszedłem na niego. Wyobraźcie sobie, że w sali kinowej, powiedzmy, zajętej, tak w 70%, 6 osób to byli Polacy, a reszta to byli Angole. Więc to, to w ogóle jest świetna sprawa, bo zawsze jak idę na jakiś pitbull, na jakieś inne tego pedały, no to cała sala Polaków, tak? A tutaj zimna wojna. I powiem wam, że sa sami Angole na tym filmie. To może to bo Brexit, co? <grych> <grych> nie, nie, w porządku, spokojnie, a, spokojnie. A to nie było właśnie zachwycenia tą zimną wojną, bo byli tak zachwyceni tym kotem, że był proponowany do nowego Bonda? A, tego to ja się nie orientuję. To, no. to, to nie mam pojęcia. Ale, ale powiem ci, że średnia wiekówki nie 70 lat, więc może to bardziej chodzi po prostu o te lata e, zimnej wojny. E, słuchajcie, tak czy siak. Faktycznie, Tomasz Kot i Kulik bardzo fajnie zagrały swoje role, słuchajcie to jest, to jest serial o miłości w tych czasach, tam Janna Kulik, czyli w tym filmie Zula dostaje się tam do zespołu ale takie mazowsze, ala w filmie nazywa się to Mazurek no i kot jest tam dyrygentem, prowadzi ten zespół no i tam wielka miłość i tak dalej i i i te i td. I słuchajcie, film jest czarno-biały, więc jest stosunkowo specyficzny w odbiorze i jest dosyć mocno artystyczny, jest tam bardzo długo dużo scen po prostu, których, których, w których się nie mówi. Jest, jest też to wszystko powiązane dosyć mocno z polityką, no bo ten zespół odnosi jakiś tam sukces, no i chcą go gdzieś tam wziąć, żeby tutaj promował Stalina, Hitlera i innego typu tego typu, te, tego typu rzeczy, no i oczywiście nie wszystkim się to podoba, ale ogólnie Ostrach bardzo fajna, bardzo dobrze napisana historia o miłości, i słuchajcie, ten film jest mocno muzyczny tam jest bardzo dużo muzyki tam jest dużo, bardzo dużo muzyki ludowej takiej muzyki no jak to tam w, w czasach zimnej wojny tam, tam lata jakieś 50-60 więc tego typu klimaty dużo Paryża też jest w sensie Francji naprawdę jest to bardzo fajny film i to jest piękna historia miłosna to jest, to jest w ogóle historia miłosna i naprawdę jest mindfuck fajny na końcu do do powiedzenia, i świetnie się to ogląda. No, to taki, taki, taki e, no kurczę, no, dobry napisane filmy o miłości, w których po prostu nie masz nic na wprost, tylko po prostu wszystko jest subtelne i zajebiste, a przede wszystkim mocno artystyczne. Jak najbardziej kurwa polecam, bo to jest jeden z lepszych filmów, które wyjdą, które, które są w tym roku, które wyszły w tym roku i które nawet chyba, nawet ostatnimi czasy to jest jeden z lepszych filmów ja tylko powiem, że ten Kler zaraz będzie ale Kler to w ogóle idzie w inną stronę tam to ma wszystko rozpierdalać tam duchowieństwo i tak dalej i to może być po prostu dosyć mocno dosyć mocno, że tak powiem kontrowersyjne ale i, i na tym będzie się opierał głównie ten film Eee, no ale, ale myślę, że Zimna Wojna to jest zupełnie inny, inny gatunek, zupełnie co innego i naprawdę jest to dobre i, i taki film spokojnie niech sobie idzie na skary i, i wierzę, że może coś tam może by się udało, nie? Eee, więc Zimna Wojna jak, na, jak najbardziej polecam. Eee, słuchajcie eee, skończyłem ostatnio jakiś serial, eee, skończyłem a, Big Banga ścią... eee, może ściągnęłem, eee, skończyłem a za, a za tydzień jest nowy, w sumie jutro jest nowy sezon, no ale no niestety tak to bywa już ostatni fajny i chciałem wam powiedzieć coś o tym Big Bangu, żeby wyobraźcie sobie że ja miałem taką dosyć ciekawą sytuację w Anglii, bo dostałem maila Eee, a, a może inaczej, żeby nie było tak mocno bezpośrednie, e, bezpośrednio, M mam znajomego, który ogląda Big Banga i, i dostał na maila informację ze swojego o, tam operatora internetowego, że udostępniałeś na maila, udostępniałeś jakiś tam odcinek Big Banga, e, sprawdź czy nie masz żadnych wirusów, jakichś takich, tego typu rzeczy. No i, no i powiem Wam, że to tak... E, no, niefajny e-mail, jakby, jakby ktokolwiek z użytkowników dostał coś takiego, no i nie wiadomo, jak to się zachować, no nie? Oczywiście e, mój kolega ma na to wywalone e, i ogólnie nic, nic z tym nie robi, ale dosyć ciekawa sprawa, bo nigdy się z czymś takim nie spotkałem, szczególnie w Polsce, że, że ktoś ci się wbija, nie wiem, z Nostrady czy z Orange ej, panie, kurwa, ściągasz nie wiem, nowego pitbula, nie rób tego albo coś, no więc dosyć ciekawa sprawa Nie no, w, w Polsce ścigali przecież, co ty znaczy, wie, z torentów no, tak. to użytkowników. Kto z torentów polskie filmy gdzieś tam, wiesz, udostępniał, to potem jakaś tam durna kancelaria brała, wysyłała i, i wiesz, jakieś pisemka przychodziły, że wiesz, było udostępnianie. No było, było. Ta, no, to, to, to można... Par, par lat temu było głośno. Nie miało, tam żadnych, się... nie miało nie żadnych, żadnych podstaw nie prawnych, miało nie. Żadnych, znaczy, podstaw, no to wszystko były straszaki, tam zapłać 500 zł i się odpierdolimy, ale wiesz, ile się osób zapłaciło i pismo dostało, Tutaj, kurwa, mówiłem, że on dostał maila, słuchaj, to już nawet na papier, kurwa, było kasy, no. ja, ja dostałem z pobieraczka kiedyś, jak byłem małym dzieciakiem. Co, co? Że z, z pobieraczek.pl dostałem ostrzeżenie, że pobierałem, zgodziłem się na warunki i mam jakąś tam kwotę do zapłacenia. Mhm. E, więc, słuchajcie, to dosyć taka ciekawa sytuacja, ale o czym, o czym chcę powiedzieć, bo tam skończyłem jakiś serial, zacząłem nowy. I właśnie, za, y, aha, skończyłem... Y, co, ja, co ja dużego y, skończyłem? kurczę, nie pamiętam, ale słuchajcie, obejrzałem sobie pierwszy odcinek drugiego sezonu Westworld Tam ty oglądasz ten serial? Daj spokój, drugi sezon, to nie wiem czy oni to przekombinowali, okay, to jest okej. Okay, okay. nie jest ja to ja okay. okay. dobra, dobra, dobra, dobra, dobra, okay, dobra, okej okay. dobra, okej, chciałem się tylko spytać, czy obejrzałeś dziękuję nie Tomaszu, nie? No, ale ja nie bo... chcę o tym, o tym serialu <laughs> mówić, co tam się dzieje, tylko ja, ja sobie odpalę ten pierwszy odcinek i tak patrzę, nowy aktor się pojawia jest to aktor z Wikingów. Bodajże to jest aktor z Wikingów. Ten, co Floki grał. Floki, dokładnie. Jest to Floki. Ok, w porządku. Patrzę i nie wierzę, ale jest ten aktor, który brał udział w grze A Way Out. Nie wiem, czy się orientujecie, ale był tam, bo tam był Leo i Vincent. I właśnie ten Leo, który brał udział w tej grze, pojawia się też w Westwardzie jak ja zobaczyłem, że to jest on, no teraz sobie myślę, no kurwa, no Way Out, no po prostu Way Out, koleczka z Way outa, nawet mówi jak w, w Way outcie. I to jest to jest ciekawa sprawa. Jeżeli, nie wiem, oglądaliście, graliście w ogóle w tą grę, to zobaczcie sobie ten pierwszy odcinek drugiego sezonu. Nie wiem, czy dalej jest, bo dopiero to zacząłem ten drugi sezon, ale, ale, ale jest tam taka osoba. Zresztą jak mówi, że jest popierdolone, to do, doskonale widać po tym serialu, bo jeżeli oglądam pierwszy sezon, pierwszy odcinek drugiego sezonu, to przypomnienie, co się działo w poprzednim sezonie, to jest jakieś 10 minut, bo tam było tak to wszystko rozjebane, że oni muszą ci dać przypomnienie 10 minut, a jakby ci dali, nie wiem, pół minuty albo minutę, co bo w ostatnim sezonie, to byś tego nie ogarnął, nie? Więc no niestety tak jest. Ale o serialu nie chcę mówić, chciałem tylko po prostu powiedzieć, że znajduje się w nim e, aktor, który grał w EU Way Out. Cie. No i dobra, i słuchajcie, mogę w tym momencie z czystym sumieniem przejść do czegoś takiego, co się nazywają gry, a ty gier już trochę mam, poza tym, że oczywiście szpital, no to oczywiście Pro Evolution, jest, dalej gram jest, jest świetne, może kiedyś o nim opowiem, ale, ale w, sumie, w sumie tam nie ma o czym opowiadać, ale, ale może powiem parę, parę słów, ale nie teraz. Słuchajcie grałem sobie w yy, znaczy kupiłem sobie może inaczej, kupiłem sobie nowego Nigella, dziewiętnastkę, bo co, coś coś czytałem, że jest bardzo dobry w tym sezonie, a miałem dwa lata przerwy, więc muszę sobie to spróbować to już się aktualnie ściąga poza tym yy, miałem ochotę na tenis i nie wiem czy wiecie ale ostatnio wyszły na konsole dwie gry yy, związane z tenisem jedna, nie pamiętam jak się nazywa ale druga nazywa się Tenis World Tour i wyobraźcie sobie, że pograłem trochę w tego World Tour, ale pograłem dosłownie godzinkę, ja tak go tylko odpaliłem, ja się w niego tam wbiję bardziej, ale już mi się nie podoba to, że są straszne lagi w, w online i czytałem o tej grze, tam recenzje 4 na 10, że jest strasznie zabagowana. nie wiem czy to tam też online jest zabagowany, ale na razie strasznie źle wygląda ten online. I ja sobie nie wyobrażam w ogóle w niego grać, bo on jest niegrywalny dla mnie. Eee, więc zobaczę jeszcze, jak to dalej będzie wyglądało. Ogólnie gra jest taka e, mocno średnia, chociaż, chociaż zobaczę, no jak za, zajrzę w ten system bardziej, chociaż to nie jest top spin. Ale, ale, ale muszę po prostu tam głębiej w to wyjść i może i może coś z niego wykrzesam, ale, ale no nie wiem. No, mam nadzieję, że miałem problemy z internetem, bo jeżeli, jeżeli tak się gra w online, jak ja grałem, to ta gra jest niegrywalna i to, i jeszcze chciałem powiedzieć o czymś takim to też w moim Hyde Parku że sobie gram oczywiście w mojego Firewall Zero Hours i już jestem w stanie powiedzieć o tej grze, bo już sporo rozegrałem miałem świetnie sytuacje w ogóle w grze więc o tym też mogę powiedzieć ale na pewno nie dzisiaj, bo, bo, bo, bo nie będzie czasu no i jeszcze coś takiego, to o tym też chcę powiedzieć, nazywa się to Aces of the e, Luftwave Squad. słuchajcie, to są takie małe, fajne samolociki, z którymi się strzela i jest zajebista kooperacja w tym, e, fajnie się w to gra, ale, ale pewnie dzisiaj też o tym nie powiem, ale, ale w to też sobie grywam, w sumie w sumie dosyć sporo gram, bo no dysk załatwi sprawę, e, Far Cry 5 już mi się ściąga, E, też sobie odpalę, e, bo mam też na to ochotę i mam ochotę na wszystko, ale nie mam czasu. Dobra, słuchajcie, e, kończę z Hyde Parkiem, e, to tyle, jedziemy z wiadomościami. Ja mówiłem ostatnio, ktoś chce coś ciekawego powiedzieć? No, nie wiem, jak nie ma żadnych chętnych, dziękuję, ja chętnym. E, to... No dobra, to, to, to jak się wiemam niech nie No, pominam. to w stylu Rafała zrobiłem. To e, super, no. Uczę się, uczę się. Słuchajcie, Dobrze. wiecie, że ja bardzo uwielbiałem kupować sobie gry na Xboxa tak zwaną Cebulandi, czyli przez VPN, logu logując się na Argentynę i tak dalej, i tak dalej. Albo na Turcję, Rosję, po prostu cały świat był mój. No i powiedzmy sobie w przypadku na przykład takiego Daisy, które sobie zakupiłem za 43 e, argentyńskich pesos e, 43 zł zapłaciłem za tą grę. Jeżeli bym w Polsce kupował tą grę z e, Xbox Store, musiał zapłacić 170 złotych. No... Okazja czyni bularza tak naprawdę. Ależ kurczę mać. No. Ja, ja, ja myślę, że już ty, ty już powinieneś mieć swój ogródek. Ja już mam Za taki ogródek, ogródek tylko mi trochę no, zwięt, mać. bo niestety Microsoft zakręcił kurek i powiedział Fact. koniec, koniec, koniec. A miało to miejsce jakiś czas temu i domyślam się, że głównym powodem takiego ruchu ze strony Microsoftu, no bo nie oszukujmy się, no słuchajcie, Microsoft bardzo doskonale wiedział, że ktoś, kto kupuje grę w tam powiedzmy sobie Turcji, sekundę później odpala tą grę na polskim koncie, więc no jest to niemożliwe, żeby żeby po prostu tak szybko tam przejść, albo nawet jeżeli mamy rodzinę rozsianą po całym świecie, no jest to po prostu niewykonalne. Więc oni mieli takie ciche przyzwolenie tak naprawdę na to, no wiadomo, no PlayStation jest pierwsza na rynku, więc Xbox musi jakoś tych klientów chwycić. To był chyba jeden z takich fajniejszych powodów, dla których warto było grać i kupować gry na Xboxie. Ja wiem, ale to nie, świetny, tak, no. świetny powód. Słuchajcie, X, X Xbox jest, jest przerobiony, kurwa. To jest jedyny powód, dlaczego kupujesz tą konsolę. No, no, świetnie. Dobra, nie do końca mi o to chodziło, ale, bardzo fajnie to zabrzmiało, tak, pojeźdźmy sobie końca. Tak no tak, ale tak. wiecie, jak dacie komuś palec to zaraz zajebie całą rękę albo albo całe ramię, nie? No ty, ty no i... na pewno to Tomek no. nie, ja jeszcze byłem pościągliwy w tym, powiedzmy byłem ograniczony przez vpn tylko do paru zakupów na 24 godziny, ale to nieważne, już tego nie ma no i słuchajcie, pewien sprytny gościu wymyślił sobie skrypt, który instalowaliśmy na Chroma który pozwalał wbić się na stronę Microsoftu bez żadnych vpn bez żadnych kombinacji po prostu metodą force pusha klikając cały czas na klawiaturze Enter w skrypcie zrobionym przez tego gościa można było po prostu kliknąć raz guzik i cały skrypt robił napierdalanie w guzik Enter za nas ehm, można było przeforsować zakup gry z innego regionu świata bezpośrednio przez stronę Microsoftu i przechodziło to. Jedyny minus takiej operacji było to, że dostawało się na 14 dni bana tymczasowego, tak? Oszczerzeniu. Ale słuchajcie, bo to, to nie jest, to jest, to jest, to jest naprawdę to jest naprawdę mała kara że za zakupowanie gier w cenie jednej trzeciej ich wartości na polskim rynku, tak? Poczekaj, dostawałeś banana na 14 dni, tak? Tak, za taki zakup, ale... I co on oznacza, co, nic, co, co nic. to znaczy? po 14 dniach schodziło i mogłeś dalej kupować gry przez nie? I... Aha, czyli po prostu tylko zakaz zakupu, mogłeś tak, oszczerzenie, online. Tak, oszczerzenie, dostawałeś, nie rób tego, bo to jest brzydkie. Tylko, że no, z... Boże, no, informacja się bardzo szybko po całym świecie rozeszła, jak to wiadomo, cebula jest mocna, no i, i, i powiedzmy sobie, Microsoft dostał od każdego użytkownika atak DDoS. Czyli praktycznie sparaliżowało im strony. No i Microsoft się wkurwił, zakręcił kurek, powiedział: koniec, kurwa, nie będzie kupowania, nie. No i powiem mhm. Wam szczerze, że teraz nie ma aktualnie żadnej metody, żeby kupować przez VPN-a, żeby kupować w inne sposoby niż karty z drabki na dany rynek. Ale te są już praktycznie bardzo rzadko dostępne, a zrobili tą regulację w bardzo sprytny sposób. Mianowicie, każda karta kredytowa ma pierwsze swoje cztery cyfry odpowiedzialne za region, w jakim ona ta karta jest wydana, tak? No i w ten sposób, jeżeli po popularną metodą płatności, czyli Revolt, wszyscy w temacie wiedzą o co chodzi, ci co nie wiedzą, no to jest powiedzmy sobie wirtualna karta kredytowa, jest przypisana tak naprawdę na Wielką Brytanię. Więc jeżeli stosujemy Revolta w Turcji, no to nie przejdzie jeżeli e, mamy kartę prawdziwą na Polskę, no to nie przejdzie. Jeżeli mamy na przykład kartę wyrobioną w Stanach i chcemy zapłacić w Argentynie, to nie przejdzie. Więc tym prostym sposobem Microsoft powiedział koniec, koniec tematu. Nie, nie kupujemy. No i bardzo Ej, się dobra, poczekaj, poczekaj poczekaj, e, poczekaj, poczekaj. Tomek, bo e, no to to bieda u bila, no bo z tego co się orientuję, ja wiem dobrze, na PS nie można płacić PayPalem. Hmm, a czy na psn nie możesz już założyć konto na Turcję i płacić bez żadnych dpn-ów? No ory, dobrze, ory, ale masz też op opcje, dobrze, ale masz też opcję Paypala. No tak. Na, na Microsoftie nie masz? Nie masz. I w ten sposób zakręcili kurek kupowania po, po, po taniości gier, więc... Aj, to, to ja, ja mam biznes. Jedź do Turcji. No i założę tam kartę. Też myślałem o tym już. Z, z, załóż konto, Załóż konto i dawaj tym cebularzom wszystkim, bo znasz środowisko że za tam będzie sobie przy każdej gierce i masz. No. no więc mój news jest taki, że na Microsoftcie jeżeli planujecie kupić Xboxa z myślą o taniej zakupach, to tego już nie róbcie. Chyba, że lubicie. Ej, tak. albo, albo można żyć w Turcji, kupować konta, a tam są konta? Nie, bo to jest przepisywane. Dobra, no nie ważne. Ok, dobra. A, po, a, a po co kupować na Xboxie jak mamy Game Passa? Ja wydałem na Game Passa w tym roku może z 50 zł. A nie kupuję gier od roku na Xbox, bo mam tyle gier do że... No tak, jak to... najbardziej to rozumiem, ale dla kogoś, kto na przykład ma wszystko ograne na premierę i, i nagle wchodzi usługa Game Passa i tam są super same staroci plus jakieś powiedzmy sobie ciekawe indyki, to wizja płacenia 40 zł za dostęp do tych gier, no nie jest zbytnio powiedzmy sobie atrakcyjna cenowo. Ehm, aczkolwiek mam jeszcze abonament wykupiony w Argentynie i mnie wychodzi on 20 zł miesięcznie, nie odpaląc się powiedzmy sobie tak to wychodzi i to jeszcze działa, mhm. przechodzi ale na przykład takiego Daisy nie masz w Game Passie. A zakup sobie grę z Preview na Xboxie za 43 zł, a zakup tą samą grę za 170 zł. No jest różnica, prawda? A, no ja się szanuję i nie kupuję Daisy. Dzięki, jak mnie pojechał. Nie? E, e, musisz Kamilu zrozumieć, że Tomek jest osobą, która przez wzgląd, że kiedyś miała taką dziwną pracę, w której zawsze grała w nowości. Jemu to zostało, teraz ma inną pracę, ale jemu zostało to, że on musi grać w nowości. No i on, on kombinuje, co tu zrobić, żeby grać w te nowości. No i właśnie to jest, Game Pass to nie jest dobrą opcją dla Tomka. Znaczy Game Pass nie jest dobrą opcją, ale ja będę jak najbardziej mam ten abonament i ja go sobie zostawię, bo nie, teraz wychodzi w Proza Horizon 4 w Game Passie, więc o, no, i jest Wendita 1-2, w którego już dawno powinieneś grać, Tomek. No to chwilę włączyłem, pograłem, wyłączyłem, usunęłem. Dzięki. Okej. Okay. A to są gry, które mnie rajcują, ale ja bym zrobił to samo z Forza Horizon. Okej, okay. eee, okay. eee, więc eee, taką e, news od Tomka. Kamil, bo ty też miałeś jakieś newsa? Ja czyli no chciałem tylko wspomnieć o nowym zwiastunie do Death Stranding, który mhm. no, według mnie zainteresował mnie grą, bo pokazał właśnie bossa jakiegoś, bo wcześniej jest to gameplay, jak oglądałem, ja to to wyglądało na grę o chodzeniu. Tak a, a tam, teren. tak, a właśnie ten nowy zwiastun no. dał mi trochę takie połączenie Metal Gear Solid 5 i i Czyli Takiego bossa porządnego pokazało. Co ciekawe, tego bossa wcielął się aktor, który w Phantom Pain grał Ocelota, czyli tam jedną z głównych postaci. Więc to tam widać wszystko, co to jest gra Hideo Kojimy to w sumie pewnie będzie taki trochowy spadkowierce Metal Gear Solid i potem właśnie z nie się zainteresowałem. A polecam obejrzeć, bo to tylko minutę trwa. Niemożliwe. Ja widzę... <laughs> I, i, ja, ja widzę, że z całego towarzystwa to tylko ja nie wiem co to jest Metal Gear Solid, prawda? Eee, no, okej. Okay. gadać i idź grać. Trzeba nadrobić. Eee, Masz tak. na psn nie wszystkie części. Eee, mam na PS nie i żeby było w Prusie, mam za darmo. E, piątkę. E, dobra, Zobaczycie, więc... że to jest to będzie coś takiego, że tam wiesz, cały Metal Gear Solid to się komuś śnił, bo był w śpiączce i on się obudził i chodzi po tym dziwnym świecie tam sobie, nie? Wiesz. No tak prze przełknie to wszystko, wiesz. Już ocelota wrzucił, coś tam jeszcze wyciągnie. No ale to dobrze, e... że coś tam pokazali ciekawszego niż noszenie tego kartonu na plecach. No. E, tak. Eee, słuchajcie, więc ja tylko ja, ja powiem coś od siebie title Games, tak? Mm, wiemy, że studio zostało zamknięte, wiemy, że wszystkie projekty zostały anulowane, wiemy, że jakiś Walking Dead ostatnia część sezon idzie, ale wyszedł pierwszy odcinek i nie wiadomo w ogóle, czy to skończą raczej nie, bo oni to robili z tego, co się orientuję na bieżąco. Znaczy, już nie Ci mogę tylko, powiedzieć, że, żebyśmy byli aktualni, że, że drugi odcinek, drugi sezon, drugi odcinek, to będzie ostatni odcinek z czterech, nie? To już no wyszło to. No, więc słuchajcie, e, co... E, przyjadło się w końcu, co? E, to ta sprzedaż, te e, epizody w ogóle... E, że znaczy Krystian, tak powiem... oni mieli jedną klawiaturę, tylko nie wiemy jeszcze, czy im się spierdolił przycisk control czy control czy ten, czy V. Czy V, no tak. No. I, i wszystko no, ale, ale, no ale widzę, że się wszystko przyjadło, chyba byli już wszędzie, w Borderlandsach, w różnych Batmanach, właśnie w Walking Deadach, w... W, w co tam jeszcze było w te, w te Wolf Among Us czy Stranger jakiś... Things ma powstać miała powstać, Nie ma powstać. Tak, tak, tak, tak, więc myślę że, że gatunek będzie pomału umierał, zobaczymy jak Life is Strange 2 jak wyjdzie to czy będzie też dobre ale, ale to jest akurat dobra gra i dobry tytuł a oni tutaj oni tutaj trochę tą koncepcją e, skakali wszędzie. E, studio poszło się jebać, ale wiem, że twórcy mają dobrze, bo znaleźli dosyć dobrą robotę w dobrych studiach, więc więc e, moc mają. Szkoda studia, e, mogli w końcu... Od, a, zrobili tego, Seven Days to Die chyba, ale to, to jakaś kaszanka. E, próbowali coś innego, ale do innego się nie nadają i w końcu to się przejadło. Są Trochę jak z rock bandami, i, i Guitar Hero i, i dziękuję... Jesteś najsłabszym, nie wiem, do widzenia. Słuchajcie, a widzieliście może nowego Jokera? Nowego Jokera, e, po, tego charakteryzacji tak. już nowego Jokera. Widia, ja, Kamilo. E, ciekawe. Taki e, trochę inny. Pierws, e, pierwsze, pierwszy raz po zobaczyłem, to takie trochę mi przypomina trochę Pennywise'a. Wiadomo, Pennywise'a 100. Mhm. A, ale podoba mi się. No ja, ja ten ja, ja też go tam widziałem i powiem wam, że, że jest, jest dziwny, w sensie dziwny, że jest taki dla mnie troszeczkę nienaturalny, że te kolory to te wszystkie malowidła co on ma na sobie są takie dla mnie nienaturalne. Bo jednak wszystkie te jokery starają się być takie, takie, że to wszystko można by było ogarnąć, a tu jest taki hamsko hamsko wykreowany, w sensie, że, że jest hamsko narysowany, tak? Znaczy Będę masz dokeriem. na myśli ten makijaż i tak dalej? Makijaż, tak, mam na myśli tylko właśnie makijaż, I bo tak, on jak jest dobry aktorem. Co? No bo co tam więcej zobaczyłeś? Ja mówię, jak ma, ma, ma, ma makijaż. Przed makijażem jest zajebisty. Po makijażu mi się nie po prostu nie podoba. Ale może to bo jest jak... Joker The Beginning i on się dopiero uczy robić make-up, no? No, no ok. Niech będzie. E, ale, ale ogólnie mi się to nie podoba. E, słuchajcie. Z, e, to, to przejdźmy dalej, przejdźmy dalej, no i, no i, no i co? No i e, e, zamykamy Jokera, wchodzimy na, inne, na inną opcję Sony, Sony, wspaniałe Sony. E, wymyślił sobie jakąś tam małą konsolkę. E, będzie się to nazywało chyba PlayStation Classic, bodajże Classics. Eee, słuchajcie, 3 wrzesień wychodzi coś takiego za 100 dolarów, chyba w Anglii będzie to chyba 90 funtów, więc w Polandii to będzie jakieś tam, nie wiem, 500, 450, nie wiem. Eee, eee. 99 dolarów to ma być i widziałem ceny euro, euro AGD, było w było 410. No właśnie, więc słuchajcie, wychodzi coś takiego starego, które wygląda, w, w sumie które jest dosyć małym urządzeniem, troszeczkę większym niż chyba jakiś tam e, telefon, to, to w ogóle bardzo małe jest. No w, jest o połowę troszeczkę... mniejsza od zwykłego PSX-a. Czyli wielkości hmm. PS1. <głos> nie, <wiem. głos> nie, chyba mniejsza jest jeszcze. Jeszcze jest mniejsza, wydaje nie, no mi się. Jest. E, mniejsza jest. E, no i słuchajcie, no wychodzi sobie to urządzenie, 20 gier. E, parę gier znamy, ale większości nie znamy. Bo oni nadal myślą e, w ogóle, co tam wsadzić. To... <głos> E, chyba tak. Oni przycili e... pięć gier, które mieli tam w że Teraz poczytają trochę Facebooka i będą wiedzieli co pchać dalej. By, by, być może, tylko że opcja z tym, że nie mogą w żaden sposób powiększać tej biblioteki jest dosyć słaba, bo jest taka informacja, że to będą te gry i więcej ich tam nie będzie. E, no padę na kablu. No Jestem ciekaw, jakby mi szło teraz grać tak padem na kablu, ale, ale chyba, chociaż gram na wiaże, który jest na kablu i nie mam wyjścia, ale ten kabel naprawdę jest długi, eee, ale znaczy, znaczy nie, może ten kabel by aż tak, aż tak by mi nie przeszkadzał eee, jestem tylko ciekaw jak będzie wyglądało podłączenie tego urządzenia pod HDMI do telewizora no normalnie jak, jak Nintendo ten, Nintendo Classic tak samo podłączasz HDMI i wszystko działa, no przecież grę będzie ten rozdzielczość 720p będzie puszczone z tego co czytałem no tak będzie 720p to musieli powię z, yy, powiększyć tą rozdzielczość w takim razie, tak? Zwiększyć rozdzielczość gry. Tak, będzie podbita, ale to i tak nic nie no. będzie. Tak Taki normalny przy... skal będzie i tyle. No, i tak będzie obrzydliwa. I co? I będzie taka obrzydliwa, ale Rafał chce... Czy znaczy, to nie jest po to, słuchajcie, żeby jakoś tam cudownie na tym grać, bo to sobie można było ściągać na PS3, gierki, jakieś tam bzdury, PS Now i tak dalej... Ale po pierwsze to jest sam fakt tego, że ona wygląda tak jak wygląda i jest po prostu fajną zabawką. Ja ostatnio mało mnie chuj nie strzelił, jak spóźniłem się, nie wiem, dwie godziny chyba zobaczyłem ogłoszenie, że ktoś właśnie dużego, zwykłego PSX-a sprzedawał, wiesz, nie ktoś, kto, kto gra na konsolach, tylko na zasadzie, wiesz, że sprzedawał starocia, który tam leżał w domu, wiesz, jakaś matka tam po, po, po synu, który wyjechał na studia czy coś w tym stylu, nie za 150 zeta kurwa, no, no szlak mnie trafił, że wiesz, nie zobaczyłem tego głoszenia, bo wiesz, poszło od razu, wiesz, pierwszy napisał bierę, wiesz, i, i zniknęło, nie? Na jakieś tam lokalnej grupie I, i sam fakt tego, żeby to sobie stało, że to chwilę podziała jeszcze, że możesz sobie to odpalić i że masz te pady klasyczne, bo bądź co bądź ja na przykład strasznie tęsknię za tymi normalnymi padami bez no, bez analogów i w ten sposób się kiedyś grało i, i one były dla mnie wygodniejsze, lepsze, fajniejsze po, pomijając fakt, że pewne gry już analogów wymagają ale na początku się grało bez analogów i całego krasza też Przechodziłem bez analogów teraz, nie? No i to właśnie tutaj dobrze powiedziałeś, bo możemy sobie, pani wyeliminować gry, które na przykład już na plejce potrzebują analogii do grania, tak? To, więc możemy no się. Ja na, tej pewno, listy na 20 pewno nie będzie żadnego nie? Na pewno nie będzie żadnych Grand Turismo i tak dalej. Jakieś Pandemonium pewnie wpierdolą, Tombę może wpierdolą. Nie wiem, czy na przykład Metorgi Solid piesze też... Yy... Ale poczekajcie, poczekajcie, bo pieprzycie głupoty straszne. Tak? Dlaczego? Nie, nie chcę mi się was Bo jeżeli, jeżeli to ma być, classic to ma być tylko z jedynki, tak? Mhm. tylko jedynka, a jedynka miała takiego pada, więc to będą i tak wszystkie gry, które były na Tak, jedynce. miała takiego pada, a potem Nintendo 64 wypuściło pada z gałką analogową i w tym momencie PlayStation wypuściło pada DualShocka, czyli normalnie analogi, wszystko. I miałeś gry na potem... Jedynkę. Tak, na jedynkę. I miałeś gry potem, które Aha. potrzebowały analoga. Nie wiem, czy to okay. na przykład... Okay. No raz wracam okay. Więc Czy tam trzeci, okay. nie? Więc, więc będzie no to taka akcja, metal, że metal, które Gear, metal Gear przecież miało obsługę DualShocka na zasadzie, że wiesz, połóż pada wibracje, coś tam mmm, psychomantis i tak dalej, więc no nie oszukujmy się, na pewno takiej gierki nie będzie ani no niczego, co obsługuje Analoga na pewno wrzucą jakieś te platformówki 2.5D, bo one były popularne wtedy strzelam czyli jakiego, jakiś Tomba będzie na Mówię, pewno. albo Tomba, albo Pandemonium to jest na pewno y -hmm. mój typ bo to jest bardzo kojarzone myślę, że mogą pokusić o Medievala aczkolwiek nie wiem, czy się skuszą bo tam ponoć kręci gdzieś jakiś remake czy coś, nie? Yy, ale to jest zdecydowanie gra gdzieś tam kojarzona z tym może Nightmare Creatures to, to jest też taki wiesz yy, hit z początków produkcji yy, Krasa, myślę, że nie wezmą, bo tam jest problem mocny z tymi prawami autorskimi to. trzeba by popatrzeć na wydawców tych, których gry wrzucili e tak? jeżeli wiesz, ja jeżeli bym... mieli coś yy, od Tekena Teken był od yy, Namco, kto, kto robi Tekena? Ja... Eee, Namko. Namko, no to Właśnie. no to od Namko i Ridge Racer też jest od Namko, tak? No, no to, ja tak, a propos gier na PS. co to, No to, na to, na no to Ridge Racer no. jest na 99% od Namko, więc Namko możecie sobie odpalić, zobaczyć co jeszcze pójdzie eee, z tych gierek od tego wydawcy, bo na pewno będzie, wiesz, jedna trzecia co najmniej od nich. Przecież nie będą się dogadywali z dwudziestoma, wystarczy, że z trzema jakimiś kluczowymi. No dobra. Eee, no. Ja bym chciał tak Harvest na Back to nature zobaczyć. na. jejku, już Cię lubię za to, nie? Tam z nimi nie gadaj, bo oni nie wiedzą, co to w ogóle jest, ale tu no, u mnie no, masz szacunek. No. Oh, Boże, jakaś no, gra no. o rolnikach, uspokój Człowieku, to, ta to, gra wychowała. No, ten cebulandie robisz w grze i jeszcze poza Tomek, kurwa. No. człowiek. Ja to jest mistrzostwo. No, to jest ja przepięta Z amerykańskiego PSN-a PL... no, kupionego na ps 3 no, właśnie bardzo -to, znaczy, świetna gra. No, widzisz, ja tam wy EXPLOYTA wykryłem, jak można kurczaki kopiować. No ale okay. dobra, może wróćmy dobra. do tego w ogóle. Myśleliście, co by. Bo sam fakt, że Sony wypuszcza swoją mini konsolkę. Wow, no to można było przewidzieć, tak? Ja czekam tak naprawdę na tą wersję, co Fx Forge tutaj wstawiło zdjęcie na profil Xboxa, czyli Xbox Classic, ten mini to bym kupił, ale teraz tak, no dobra, pomysł jest fajny, na pewno to wyjdzie, na pewno będzie to działać, ale jakie gry musiałyby być? Powiedzmy, ograniczą się do pięciu gier, jakie gry by was przekonały do zakupu, bo z mojej strony to by było na przykład Final Fantasy 9, Final Fantasy 8, Destruction Derby, Metal Gear Solid i powiedzmy sobie yy, teraz tak na szybkiego, no, no nie wiem, na przykład Medieval, tak? To są takie eee, pięć gier, które bym kupił od razu. Tręcić? Eee, trącę, bo mówi się coś o remakeu Medieval, więc wątpię, aby powstało. Mhm. Nie, nie, nie, nie, ale poczekaj, poczekaj, poczekaj, bo będzie Final Fantasy 7 na tym, a chciałbym ci powiedzieć, że powstaje Remaster Final Fantasy VII, więc to się jakoś tam. Mo nie, może. To... Nie gryzie, a, a ten zremasterowany będzie chyba w przyszłym roku, z tego co się orientuję. No dobra, no okej, okay. bo mówiłeś. Mówiłeś czy nie mówiłeś? Chcesz mówić, czy nie chcesz? Nie, nie, chyba. Ja, ja bym tak chciał mówić ogółem o sensie takiej konsoli. To poczekaj, poczekaj, poczekaj. Bo Tomek dał e, dobrą opcję. Rafał, co byś chciał? E, Rafał chyba coś nie słychać, go, więc jeszcze ja trącę, że ja zobaczyć pierwszego tona Hocka, pro e, Ja bym chciał, ja bym... O, to, to jest dobre. A dwójka była na jeden na jedynkę. Oczywiście, do, do trójki było. No, no to... No to, to Które to... Która jest tylko to, obowiązkowo? To musiałoby być to, to, to moim zdaniem. Tony Hawk na pewno. Ja bym sobie, na, jeżeli, jeżeli oczywiście kiedykolwiek bym kupił coś takiego, ale ja nie jestem targetem, ale nawet gdybym kupił coś takiego, to, to mógłbym zobaczyć na tym Drivera na przykład. O, o, brawo, brawo, no właśnie. Mógłbym ewentualnie jeszcze zobaczyć Crash Team Racing, bo w sumie w to o. dużo grałem ze, ze znajomymi, tylko że my graliśmy na cztery pady akurat a tu chyba będzie tylko nie wiem czy będzie możliwość dołączenia. będzie możliwość a trzeba, chyba, a trzeba nie kupić adapter mhm. czyli, czyli mniej więcej tak jak było poprzednio widzę że był tutaj Soul River w Soul River grałem kiedyś Eee, i co tu jeszcze jest Soul River był dobry, Hill natomiast pierwszy. Silent Hill no to oczywiście tam się jerają że, że też będzie, bo to też jest hit z jedynki no i nie zapominajcie o Tomb Raiderze który był napisany pod o. PSX -a pierwszy czekaj, jeszcze widzę Resident Evil 2 no, no. no, to, to, to, zsłuchać, no to jak oni by naprawdę I Castlevania jest na pierwszym miejscu dobra, nie wiem czemu no to jak oni by dupę tak naprawdę, jeżeli chodzi o licencje i prawa autorskie i to wszystko i by naprawdę wypchali 20 takimi przekurpistymi hitami, że po prostu no, się miodność wylewa z tej konsoli, to myślę, że naprawdę dużo ludzi by kupiło, ale znając życie myślę, że to będzie zapchane, byle było zapchane czymkolwiek i to będzie pośmiewisko tak naprawdę. Bo no właśnie tego też też opałem. na przykład opcja taka jak na przykład Nintendo teraz ten swój abonament online wypuściło, tak? Płacicie osiem dych rocznie za dostęp do internetu i za dostęp do 20 pierdłkowatych gierek, które dla mnie kompletnie nie mają żadnego znaczenia, bo, bo ja się wychowałem to tak naprawdę na PlayStation, na pierwszym PlayStation. Ale mamy tutaj na Nintendo, mamy, mamy Zelda, mamy powiedzmy sobie te Super Mario, mamy River City Ransom i tak dalej, i tak dalej. Tytuły, dla, które dla mnie są po prostu no, pograj dwie minutki, super fajnie się kiedyś grało i dalej, dalej. A mam znajomego w pracy, który po prostu sika ze szczęścia, że ma takie gry dostępne kiedy tylko zechce. I jakby na przykład Sony wypuściło taki abonament w stylu Nintendo, tak? Czyli płacimy powiedzmy tą stówkę rocznie i mamy dostęp do ala Game Passa z gier, które są po prostu dostępne na PlayStation 1, czyli na tym PlayStation Classic, to myślę, że to byłby naprawdę dobry ruch z ich strony, tym bardziej, że PlayStation 4, nie wiem, poprawcie mnie, ale chyba gier z playki jedynki nie obsługuje, prawda? No nie. E, chyba tylko te, które można kupić w PlayStation Store. Tylko te, które możesz Dokładnie, kupić, ale. I remasterowane klasyki. Po, po, po, co, po co tak robić? Jakiś abonament i tak dalej, który niewiele osób kupi. Jak można zrobić remastera Crash'a i on się będzie sprzedawał najlepiej przez dwa, dwa razy wakacje z rzędu, <głos> potem zrobić Spyro i, i znowu będziesz miał wiesz, kolejny kwartał. No tak, dlatego widzisz, ja, ja mówię swoje takie marzenie, które by mnie zmusiło albo skłoniło do tego, że: Ej, słuchaj, to jest coś dla ciebie, kup to, bo naprawdę spędzisz parę fajnych chwil z tym, bo osiem dyrektówka, czy nawet 150 na rok, powiedzmy sobie, żebym ja mógł legalnie pograć te Czy Masz rację, że coś fajnego, tylko że naprawdę moim zdaniem grupa wiesz, osób, które się odniosą centralnie do klasyków i sobie je przypomną tak wiesz tam full dobra jakieś Final Fantasy 7 albo nadrobią tytuł, który kiedyś nie grali ale to jest jednak dosyć spory próg y, przejścia co innego grać y, w Crash'a zremasterowanego z piękną grafiką i dźwiękiem, co innego grać w oryginał, który wiesz no jednak wygląda paskudnie, nie? No tak, no tu najlepiej by się wypowiedział no, no ja się wychowałem na, na playset ty rapo, tak samo Krystian no to... myślę, że, że no, gdzieś tam widział w jakimś sklepie. Nie, <śmiech> to jest kurwa tak u kolegi, żebyś no. wiedział. Nie wychowałem się. Nie wychowałem się na tym. Ja wychowałem się troszeczkę później. No i, i y, y, y, nasz kolega tutaj nowy z, z podcastu, przepraszam, Krzysiek miał na imię, tak? Dobrze pamiętam? Tak, to on, no, on się wychował na tak. ps No to, to jestem ciekaw właśnie twojego zdania. Jak ty odbierasz taką konsolę? No bo... No bo no bo to i grafika nie ta i, i już nie ten sprzęt, że powiedzmy sobie no, wiesz do czego zmierzam, nie? to jest zaciekaw wiesz, wiesz, czy... wiesz, wiesz, wiesz że nasz, nasz nowy kolega jest młodszy niż internet? no właśnie, właśnie <śmiech> jestem ciekaw tego, nie? właśnie jestem ciekaw tej opcji, nie? jak, jak ty to widzisz, taką konsolę no, ja znam takich ludzi, co potrafią się pytać, a na czym robiliście internet, jak nie było smartfonów albo komputerów? Do, to było pytanie do no, Kamila? No. Nie, to nie było pytanie, to było już <śmiech> stwierdzenie, ale nie podjął wątku. A, a ja nie mówię, o, no dobra, okej. Okay. Eee, ale słucham, Tomek ale... zadał pytanie, jak ty byś sobie wyobrażał taką konsolę? Co PSX-a widział, ale... widział tylko na memach. <śmiech> ja, nie, no, Ja, ja gram. Halo, razie, Karol, jesteś? Nasze ale jak dla mnie, to to jest bez sens. Mam PS3, które wspiera płyty od psx -a. Mam PS2, które wspiera płyty od psx -a. W razie czego mogę kupić Vitek, która wspiera gry od psx -a. W razie czego mogę jeszcze emulować na Raspberry Pi i będę jeszcze lepszą rozdzielczość w cenie dwa razy niższej. I... nie wiem. No dlatego nie będę... wiem, czy tak naprawdę czynnik Słuchajcie. nostalgii jest tu warty aż te 500 złotych, nie? Ja, ja, myślę, ja myślę, że z nas jest taka osoba u nas z naszej czwórki, która na pewno by to kupiła bo ma różne, różne dziwne konsole i tam też będzie różną dziwną konsolą i na pewno by to kupiła Tomko kupiłbyś to? stary, ja mam trzy pleki jedynki w tym momencie w gablotce w każdym momencie <laughs> Aha, mogę sobie no podłączyć dalej, jaką tylko nie, zechcę no nie, to nie ma sensu no. czarne płyty od spodu? Tak, jak sobie markerem pomaluję. Nie, najczęściej to są te verbatimy, ale też dobrze się kręcą. Aha, czyli widzę, że masz oryginalne. To dobrze. Ej, słuchajcie, bo, bo ja się zastanawiałem, kiedy bym kupił tą konsolę i wymyśliłem moment, w którym mógłbym kupić tą konsolę. I ona byłaby mi przydatna i faktycznie bym na niej grał. Słuchajcie, to by, to by było to, jak jadę sobie gdzieś na wakacje i chcę po prostu wziąć konsolę, a wiem, że ta konsola jest bardzo mała. Biorę dwa pady, biorę to wszystko, jakieś tam kable, pyk, w jakiejś niedużej walizeczce nawet nie, bo, bo być może w jakimś normalnym wielkości magnetowidu małego by mi się to wszystko zmieściło, albo jakiegoś małego dekodera. Wszystko bym to włożył do środka. Jadę sobie gdzieś na wakacji wieczorem po prostu podpinam pod telewizory gdzieś tam w hotelu i sobie pykam. I tu ewentualnie jeszcze by mi się to sprawdziło, jaka, jaka przenośna konsola stacjonarna, bo jest mała po prostu. Ja, ja to dam powiedział Switch i no mamy dobrą konsolę która można mieć wszędzie, idealne na podróże. Słuchaj, raport, wzięty, bo e, na jak e, to miałbyś jakąś konsolę przenośną? Jest taka konsola, o której wszyscy praktycznie chyba na całym świecie zapomnieli, i ona się nazywa PlayStation TV. I ona ma też obsługę gier z playki, jedynki, a jest w wielkości kurczę, no nie wiem, dwóch kart kredytowych, więc to prędzej byś wziął sobie na podróż do hotelu niż, niż plikę play, klasy. Tak? No... Ale działałoby mi to bez internetu? Oczywiście, że tak. A jeszcze warto byście zainteresować Raspberry Pi, jeśli chcemy grać retro. To jest ten mini komputer, na którym możecie zainstalować emulatory. I kolega bez problemu emuluje na nim konsolę mniej więcej do PSX-a. Więc, można, można. Więc no, a to kosztuje 200. Ja jestem ciekaw, czy tam będą w ogóle jakieś opcje graficzne, wiecie, tak jak na przykład na, na NES Mini macie te emulacje ekranu CRT, bądź rozciąganie na, na 4x3, bądź na 16 na 9 i tak dalej i tak dalej. Ciekawe, czy tu będą jakieśkolwiek opcje, żeby po prostu albo emulować no, piksele, które były na CRT-kach widoczne, bo powiedzmy sobie tak, jeżeli włączycie grę na emulatorze z Playki jedynki, to ona już nie ma tego uroku, to powiedzmy sobie no tekstury się załamują, to wszystko faluje, a jak mieliśmy powiedzmy stare telewizory, no to to wszystko się razem fajnie komponowało, no bo te gry były robione z myślą o takich konsolach, o takich możliwościach graficznych. Jestem ciekaw, czy będą możliwości takich filtrów sobie włączenia, bo to byłoby ciekawe tak naprawdę. Znaczy na pewno, na pewno będzie tak, że to będzie w kwadracie i będą pasy po bokach, to na 100%. Nie wydaje mi się, żeby doszli do tego, żeby, żeby to rozszerzyć i zrobić 16 na 9, nie? No jeszcze technologia na to nie pozwala, nie? A, a, druga, a druga rzecz, a druga rzecz, nie? wydaje mi się, że Tomku jak najbardziej nie będziesz miał tam takiej opcji ze względu na to, że, to, że te małe gówno, które tam będzie w środku, Powinno mieć dosyć dużą moc, a wydaje mi się, że to będzie słabsze niż nawet nasze telefony. Takie mam wrażenie, że, że tam będzie coś takiego słabego, dosyć, żeby po prostu znaczy, wydaje ty... mi się, że na no, takim, ten, nie nawet na tym iPhone 8 czy czymś, to wydaje mi się, że jednak tego Hill'a byśmy porządnie nie odpalili. Raczej znaczy, takie typowo emulacji, nie? Bo w sumie możliwe, ale że. Emu... No by tak. Było... No. Oczywiście, w emulacji nie, ale. No, w, or... no. w sensie. w mobilnej wersji by pewnie działało, patrząc na to, co Rockstar na przykład wyczynił. Albo Electronic Arts z the Old Republic. Aha. Więc to by miało rację bytu, ale trzeba też pamiętać, że taki iPhone kosztuje 5000, powiedzmy, dobra, 3000, weźmy tańsze modele, a to kosztuje 300. No tak. 400. Znaczy, no wiemy, jedno jest pewne, nie? jak Sony jest na prowadzeniu i ma rynek dla siebie, to zawsze odpierdala jakiś debilny ruch. Jak tak samo było na przykład z, no, z PlayStation TV. Wite, y, za, za, za kusili, to no były bardzo fajne konsole. Ja, ja, to, to, byś to jest tylko ciekawostka. Naficie, nie? To, no to, dokładnie. Yy, no na wicie, można kupić PlayStation Store wiele tych gier za bezcen. No, Ale chodzi mi o to, że, b, b, b, że podzespo, podzespoły A, wystarczają, żeby rozum. to na tym odpalić. Znaczy, ja myślę tak. Ja myślę, bo Nintendo, te wszystkie A konsolki małe, małe konsolki od Nintendo. To żeby dorwać u kogoś yy, powiedzmy sobie oryginalnego Nesa albo Snesa w w stanie wanilia, albo powiedzmy sobie w stanie, że takim powiedzmy do grania i wszystko fajnie, już jest już naprawdę rzadkością, bo to już są starsze sprzęty i no już ciężko takie coś dostać, a jak, dosta, jak dostaniemy na Allegro czy jakimś innym serwisie akcyjnym no to kosztuje koleralne pieniądze a sam powiedziałem przed chwilą, że mam w gabloce trzy pleki jedynki bo te konsole to może za pięć dych dostać na każdym możliwym serwisie akcyjnym z grami, z przerobione, nieprzerobione wszystko i, i, I nie wiem, do kogo ta konsola jest kierowana, bo fani, fani yy, tacy naprawdę prawdziwi fani PlayStation mają na pewno swoje własne Play'ki, a nowi gracze, tacy, którzy nie mieli styczności z tymi konsolami, no to tak jak właśnie mówiliście, odpalają sobie gry z Play'ki 1 na wszystkim możliwym, kurwa, co jest no, no nawet na kuchence z wyświetlaczem można odpalić, jeżeli jest na Androidzie tak naprawdę. Więc no, nie wiem, gdzie tu jest tak naprawdę klient pod to no właśnie właśnie ty powinieneś być klientem, ale ty kurwa już masz trzy te console, więc... No wójcie, dokładnie tak? ale Rafał powiedział, że on to kupi albo chce kupić, albo już zbiera albo idzie na overtime Rafale, więc czemu? Kupię, bo mi to będzie wygodniej niż się bawić, szukać w płyty, chyba, że mnie lista gier yy, zniesmaczy chciałbym, żeby z tych 20 było co najmniej 10 tytułów, które będę miał ochotę, to sobie taką pamiątkę pierdolne Czyli po prostu trzeba mieć pieniądze, żeby to, to kupić, bo jak nie masz pieniędzy, to tego nie kupisz. Nie, no jak nie masz pieniędzy, to możesz zajebać, no więc z internetu tej konsoli kurwa raczej nie ściągiesz na kody, tak jak się tam pierdolicie, więc no... <śmiech> <śmiech> Kamilu mówiłeś coś? To nie, ja tylko mówiłem, że wprawdzie te wszystkie gry, o których gadaliśmy dzisiaj byśmy wymienili, mhm. jeśli one by się pojawiły, to by była bardzo fajna oferta, a z drugiej strony to prawie praktycznie wszystkie gry, które wymieniliśmy, są Tak, dokładnie, tak. tak. Ja A, Metal są Gear dostępne. So, tak, ja kolekcja Metal Gear Solid to jest, są od jedynki do trójki. Kupiłem za o, pięć dych. Aha. Ale to cztery, cztery gry są, nie? A Kamil, bo widzę, że w ty, ty w tym siedzisz. Widziałeś jakieś tam te pięć gier, które, które zapowiedzieli. Powiedz mi, czy wszystkie są do kupienia na, na storze? E, sorry, o czym mówisz? O tych <laughs> O tych grach, które zapowiedzieli na, P na tym PS -łanie, że będą mało. E, nie, nie kojarzę. Ale... Dobrze, a Final nie... Fantasy 7 jest? Na PS Torze do kupienia? Ch chyba tak, na pewno yes, jest, yes, yes, yes. yes. jest. Jest, jest, jest. 7 jest, 8, 9 jest. A Wszystkie wiecie jaka jest cena tego? Około 40 albo 60 zł. Raz 20? Dlaczego no 20? Kurwa mać, biznes życia. Rafał, to jest to o czym ty mówisz, że ty w jednym miesiącu w plusie zaoszczędzisz 800 zł. No, a ty tutaj, pytanie. Tutaj zobacz, 20 gier w sumie daje ci to 800 zł. Pytanie, w 40, pytanie jakie to będą gry, ale, ale jak to będzie coś. Czeku, to już na, na samych grach jesteś do przodu? Dobra, powiem konsolę? wam tak, powiem wam tak i to powiem na odcinku, więc będzie dowód. Jeżeli ja będzie na tej konsolce gra Ksenosaga, to idę i kupuję ze sklepu premierowo. No. Tom, tom, tom, tom, tom, A, a ja... powiedz mi, a ty nie masz na tych swoich. Trzech? No mam, ale to chciałbym zobaczyć w 720p. No. Aha, aha okej. Okay. I, I wystarczy. I wystarczy. I powiedz mi, że jeszcze ją przeszedłeś. Yy, za mało lat. To tak, dwa razy. Teraz to nawet a chyba z pierwszego dysku nie mogę wyjść, a są trzy. Mhm, mm okej. Okay. Ja, ja powiem tyle. Z wszystkich gier, które mnie interesują na PSX-a chyba tylko ten Hałka z... nie znalazłem na PlayStation Store. Ale, ale zobaczcie, jaki Tomek jest cwaniak. W, w ogólnie tego nie, nie rozkręliście, bo Xenosaga wyszła tylko na PlayStation 2 i wiemy, że ona nie wiedzie. On wie, ja, że to jak nie wyjdzie. na PlayStation 2? Ale ja jednak to mówi, że... No to sobie wpisz, właśnie no wpisałem, sobie wpisz. PlayStation 2. No. Nie, wpisz Xenosaga PSX. Mówi no ci, no za, za, za, Xeno, 2000. Mi? Słuchaj, 2002 PlayStation 2. Więc... Słuchaj, ty naprawdę Jaki tą playkę twarek, szybkę widziałem w sklepie. A może... O Boże. A może Tekken 7? Jak będzie Tekken 7, to kupisz. Dobra, o, nie. No, nie, no nieważne. Chciałbyś już już budzić nawet nas. Dobra, przepraszam, masz rację. Ksenogiers. Nie ksenosaga, tylko ksenogiers. Okej, okay, dobra, dobra, dobra, dobra. Teraz okay, dobra. będzie fascynująca dyskusja, dzieje, ale dobra, wróćmy nie do niej, jak ta okay, konsola dobra. już będzie dostępna. No. <laughs> Cieszy mnie to e, bardzo, to właśnie... wiecie, kochamy PSX-a w ogóle dobrze, że oni pokusili się oryginalnego PSX-a, a, a nie tego yy, tego, tego PS1-a, jakiegoś takiego dziwnego, obłego, co wygląda jakby go Nintendo wypuściło. Yy, fajnie, że pokusili się o taką pierdołę, że chociaż porty są USB, to wiesz, na, na szerokim yy, na szerokim zapisie. Mam nadzieję, że będą oryginalne muzyczki do odpalenia, wiesz, menu i ten magiczny dźwięk, który, który kiedy włączasz konsolę się pojawia i tyle, no i to przecież o nic innego nie chodzi niż o nostalgię, jak idzie nostalgia, no to jesteś w stanie płacić więcej i nie myślisz, kurde, wiesz, tutaj rzetelnie o tym, czy to jest zajebiste, czy nie zajebiste. no i puszczasz pulę, to się sprzeda i po co więcej rozkwiniać. No, zobaczymy tylko, czy się napchają wiesz, mocno japońskim rynkiem, to wtedy takie wiesz, Jacki Kalety sobie pokupują takie konsole, czy, czy rzucą trochę naszych europejskich tytułów i, i wtedy również kupię ja na przykład albo Tomek. Hmm, to, Tomek musi mieć jedno dnia. I tym tam akcentem zamykamy tego newsa. Słuchajcie, czy macie jeszcze jakieś newsy? Okej, okay, więc w takim razie, jeżeli nie macie, to ja tylko na zakończenie wam dam mały rebusik, żeby zamknąć newsy. Słuchajcie, to jest taka troszeczkę hamska zagadka. Pytanie brzmi, co zrobić, żeby zagrać już, premiera w listopadzie, co zrobić, żeby zagrać już w Fallouta 76? No, to jest słaby żart, wiesz, naprawdę. <laughs> To jest tak po badzie. Okej. Okay. Ja nie, nie znam, nie Okej, okej. Okay, okay. w, w związku z tym nie odpowiem na to i, i, i to. My, to Okej. Okay. Fajnie, żeby zrozumiałeś. Nie odpowiem na to. Zostawiam to wam, drodzy użytkownicy, i przejdę do sprzedaży. E, więc słuchajcie, e, sprzedaż w tym. E, Ale ja chcę, chcę wiedzieć. Wracaj, kurwa, mów mi. <laughs> Nie, to z będzie z twoja wybryczne. praca e, nie, nie, nie Rafał to będzie twoja praca domowa to jest to jest podmiot domyślnie, to jest twoja praca domowa powiem ci po nagraniu to nie też powiesz. tak, więc słuchajcie przechodzimy do sprzedaży sprzedaż jest dwu, do 22 e, e, września e, więc do w sumie 23, drugi. tak, e, więc to jest sobota, piątek, sobota, sobota. więc słuchajcie pierwsze miejsce Spider-Man. E, drugie miejsce to jest Shadow of the Tomb Raider Trzecie to jest Crash Bandicoot and Saint Trilogy. Czwarte jest nowe NBA od 2K, czyli 2K19. Piąte jest Marian Kart 8 Deluxe. Szóste jest Nieśmiertelne GTA 5, Właśnie GTA 5 dobiło 5 lat. Siódme miejsce to jest Super Mario Odyssey. Ósme to są nowe, nowa Formuła 1, czyli F1 2018. Dziewiąte to jest PUBG i dziesiąte miejsce ma Sonic Mania Plus. Ja mam takie pytanie do Tomka. Tomku, bo ty masz tego Switcha. A ty grałeś w, tego, w te karty? No, grałem swojego czasu. I... Nawet nawet, nie? Nawet nawet. No właśnie to, to jest, to jest właśnie taka gra, w którą, w którą ewentualnie mógłbym pograć. A w tego tenisa grałeś? Nie, Nie, jest pokój. Pobrałem betę i, i to nie jest uh -huh. gra dla mnie. nie. W ogóle ostatnio Switch mi się kurzy i nie mogę zdać. Ale, dać. Ale on, on zbiera konsolę. Nie, ja mam eee. razie, no, możemy się wymienić, pisze za PSP. O, dobrze mówisz. A którą masz wersję? Street czy premierową? Eee, Fat i Slimka. Uuu. Uuu. Ale baterie są rozwalone A, to, w sensie, Aha, bardzo. Odpalisz, odpali, od, od, od, odpalisz na kablu. No, dobra. Ale bateria to kosztuje 20 zł. Więc ma, mam zamiar wymienić. No, bo, bo ktoś chce kogoś oszukać, a przecież to Tomek jest cebularzem. E, słuchajcie, więc, mm, więc e, tak, e, tak to wygląda w tym tygodniu. E, nic dodać, nic ująć. Ja tylko powiem, że bardzo się cieszę, że Tomb Raider, chociaż dopiero praktycznie wychodzi, e, gorzej się sprzedaje niż Spider-Man, który jest tylko i wyłącznie na jednej konsoli i który je, ma pierwsze miejsce od premiery, czyli już prawie trzy czy 4 tygodnie, więc e, no niestety Tomb Raider jest i wyjątkowo wychodzi też na PS4 w dniu premiery, no ale dalej jest Padakom. Eee, słuchajcie, więc możemy przejść tym płynnym, zajebistym przejściem do mojego szpitala i słuchajcie, powiem trochę o tym szpitala, a później mam nam głos. Eee, no to tak, to jest, to jest, słuchajcie, gra jedna z niewielu, które postanowiłem sobie kupić na premierę eee, i powiem wam, że bardzo dobrze zrobiłem. <coughs> Ze względu na to też, że grałem w Dim Hospital. Eee, słuchajcie, Wyszła sobie taka gra właśnie, Two Point Hospital i powiem Wam, że bardzo, bardzo przypomina Team Hospital. E, przede wszystkim z całą mechaniką, którą w sobie ma. E, no oczywiście prowadzenie szpitala e, jak najbardziej, ale, ale nawet jak za, zaczniecie pierwszą misję, to Wy widzicie tak 80% tego wszystkiego, co było w Dim Hospital właśnie w tej grze. Dobre, niedobre, mi to nie przeszkadza i wieście mi, że zostało to zrobione w tak fajny sposób ogólnie, e, parę rzeczy zostało e, rozwinięte i tak dobrze zostało to zrobione, że, że nie wydaje mi się, żeby ktoś powiedział, no nie, gram znowu w to samo. Szczególnie, że Dim Hospital no już wyszedł, no nie wiem, 15, 20, nie, z 20 lat temu pewnie więc, albo nawet i lepiej e, więc na pewno nikt to, nikt nie powie, o Boże to jest to samo albo, albo coś w tym stylu, to jest to samo faktycznie, ale po tak dużym czasie e, to się, to jest tak nie, nieodczuwalne. E, słuchajcie, no oczywiście gra, gra została przeszła ogromny lifting tam się praktycznie wszystko zmieniło, aczkolwiek mechanika została ta sama. Mógłbym nawet powiedzieć że jest tam pewna taka struktura tego budowania i tego wszystkiego szło się w pewnych schematach w Dim Hospital i tutaj idzie się podobnie, robi się podobne rzeczy, działa to wszystko tak samo, szczury chodzą po szpitalu, zabijało się z celownika, z myszki, psuły wam się maszyny, no po, po prostu wszystko jest praktycznie jeden do jednego stary Dim Hospital, oczywiście jakoś tam w jakiś tam sposób polepszony. Więc słuchajcie, grę zaczynamy z jakimś tam oczywiście szpitalem, mamy samouczek, tutaj trzeba zrobić GP Office i, i oni tam kierują do tych innych działów, w których, w których mamy nowe maszyny, nowe oddziały i różno, dużo różnych nowych pokoi. No i oczywiście rozbudowujemy swój szpital i jak zwykle dostajemy tam jakieś informacje, że jakiś VIP wchodzi albo, że mamy jakieś nagłe sytuacje, że ktoś z jakąś chorobą chce do nas wjechać i oczywiście jak weźmiemy taki nagły przypadek, to dostajemy pieniądze. No ale jak nam się nie uda, no, to jesteśmy coś tam w plecy. I słuchajcie. Eee, gra jest tak samo trudna, wydaje mi się, jak Dim Hospital, chociaż Dim Hospital dawno nie grałem, ale ale myślę, że poziom trudności jest podobny, szczególnie jeżeli chcemy ją wymaksować, bo w Two Point Hospital doszła taka dodatkowa opcja. Myślę, że to tak z, z, z duchem, z duchem po prostu gier. Każdą misję możemy zrobić na trzy gwiazdki, i oczywiście tam pierwsza gwiazdka, no to, no to w automacie wpada, ale jeżeli chcemy jakąś tam misję grać dalej i dojść do tej trzeciej gwiazdki, no to trzeba będzie się troszeczkę pobawić. Trzeba będzie, tam dojdą nowe obiektywy, i trzeba po prostu będzie wydłużyć tą misję i to czasami nawet dwukrotnie, albo nawet i lepiej. Zależy od obiektywów i zależy, jak bardzo, jak szybko chcemy, nie wiem, to zrobić. Czy jak szybko chcemy to zdziałać. Oczywiście my czas możemy przyspieszać jak w, w każdych tego typu grach, ale jednak fajnie się ogląda, jak ci ludzie działają w naszym szpitalu, tak. Eee, więc tak, więc słuchajcie, wszystko jest standardowo, mamy pracowników, możemy ich oczywiście rekrutować, lekarzy, jakiś dozorców. E, osób pracujących na, na, na, na tej recepcji jakby. E, wszystkich możemy też szkolić. Teraz pracownicy mają zdecydowanie więcej umiejętności takich specjalnych swoich e, niż w dim Hospital, bo tam w dim Hospital mieliście tam bodajże 3 czy 4 czy nawet 5 ikon jakiś tam psycholog, e, jakiś tam chirurg, jak, tego typu rzeczy, a tu Tutaj jest tego o wiele więcej, związane i, i z pracą, ale też z motywacją pracownika, z tym jak on tam się zachowuje, jak dobrze wytrzymuje, wszystko e, z jego energią i, i, i po prostu z jakimś tam indywidualnym swoim charakterem, e, więc, więc to zostało bardzo mocno... E, rozwinięte. No i słuchajcie, nawet nawet głupi GP jak budujemy, tak? Więc w starym Dim Hospital budowaliśmy po prostu biurko z dwoma krzesłami i szafką. W nowym Two Point Hospital jest to samo. Budujemy biurko z dwoma krzesłami i szafką. I, i te rzeczy są autentycznie jeden do jednego wzięte. Większość jest jeden do jednego rzeczy wzięta. Mamy oczywiście... Nowe, nowego rodzaju śmieszne choroby, no bo to, to, to leczenie jest poważne. Mechanika jest dosyć taka, bym powiedział, nawet naturalna i, i tak podchodzi trochę pod symulację, ale jednak cały hospital i cała ta otoczka tego, jak to wygląda, ta grafika i to wszystko, co jest w tym szpitalu, te ich urządzenia, no to jest taki problem z, przym z przymrużeniem oka i na przykład jak kiedyś, nie wiem, czy pamiętacie tym hospital, ale to takie standardowe maszyny, w której na przykład chodziły osoby z wielką głową, które po prostu przebijało się tą głowę jak balon i się pompowało je i i wyleczaliście jakąś tam, jakąś tam chorobę głowy, czy na przykład ludzi, którzy chodzili z wielkim językiem, to brało ich się tam pod jakiś tam wałek, kręciło tym wałkiem i ten język wracał. Tak tutaj są po prostu zupełnie inne choroby, ale też śmieszne, że na przykład przychodzą do was klauni, klauni i oni po prostu potrzebują specjalnej maszyny cyrku, do którego sobie wejdą, wyjdą i już nie są klaunami, tylko normalnymi ludźmi, albo osoby, które po prostu zamiast głowy mają świecące się żarówki i też wchodzą do jakiegoś specjalnej maszyny, którą ta żarówka odkręca i dokręca głowę i jest szansa, że, że przeżyje albo nie, więc, więc tego typu urządzenia, jakieś takie rzeczy związane z chorobami podochodziły no oczywiście jest dalej śmieszny klimat tego wszystkiego dalej jest to tak z przemrożeniem. oczywiście są, są tam takie poważniejsze rzeczy ale jest to, jest to zrobione w, praktycznie w ten sam sposób co, co, co kiedyś i bardzo dobrze, i bardzo dobrze ja się z tego powodu bardzo cieszę słuchajcie, chciałbym, chciałbym powiedzieć że są bardzo fajnie zróżnicowane misje, bo na przykład mamy po prostu jakąś tam misję, w której w której powiedzmy, prowadzimy akademik, że nie szpital tylko na przykład jakiś tam akademik i praktycznie nie możemy zatrudniać żadnych lekarzy i musimy specjalizację wymieniać między swoimi lekarzami, co w jakimś tam tym naszym szpitalu, który prowadzimy jest bardzo trudne i musimy po prostu strategią inaczej operować. I powiem Wam, że takich misji jest sporo i one są dosyć mocno zróżnicowane, więc to nie jest tak, że będzie coraz ciężej, ciężej, ciężej. Będzie ciężej oczywiście, ale będzie też to zróżnicowane po zupełnie innej stronie i to jest, i to jest właśnie fajne I, i, i, to, i to mi się strasznie podobało, że, że twórcy po prostu sobie chcą iść w innym kierunku i, i nie bać po prostu nowych skirmiczy, nowych misji, tylko po prostu inaczej inaczej cię zaatakować, żebyś rozkminił zupełnie coś, coś innego. No Na przykład też jest misja, że jest trzęsienie ziemi i co chwilę niszczą nam się maszyny, tak? bo jesteśmy w szpitalu, w którym są po prostu trzęsienia ziemi i, i też trzeba rozkminiać, co zrobić, może więcej z, e, m, tych konserwatorów od tych maszyn i tak dalej, i tak dalej, rozkminienia jest mnóstwo i te misje fajnie właśnie, że są że są e, zróżnicowane e, słuchajcie e, co tu chciałem jeszcze o tym powiedzieć, mamy klimat, mamy świetny humor e, słuchajcie, ja za tą grę dałem bodajże koło 110 zł. to składałem się z dziewczyną, e, bo ona w, w to się dziwi cały czas, więc cena jak za ten tytuł, to jest dla mnie perfekcyjna, aczkolwiek, aczkolwiek to nie jest jakiś AAA albo coś co, coś w tym stylu, bo jednak graficznie to jakoś tam nie powala ani nic z tych rzeczy, ale, ale to jest to jest na pewno gra na, na dziesiątki godzin i, i ja myślę, że cena jakoś tutaj wychodzi naprawdę zajebiście. E, więc e, jak najbardziej e, cena gry jest e, bardzo dobra. E, oczywiście ta, ta, ta grafika jest dosyć fajna. O, w ogóle o grafice zaraz wam powiem dosyć fajną ciekawostkę. E, słuchajcie, jeżeli chodzi o dźwięk, to, to ten dźwięk jest o tyle ciekawy, że ten dźwięk jest wzięty ze starego Dim Hospital i tam są naprawdę te same dźwięki. E, Pamiętam, że 80% dźwięków to jest ze starego Dim Hospital, więc można powiedzieć, że się nie namęczyli twórcy za bardzo. Oczywiście one są tam e, pociągnięte pewnie pod jakiś lepszy bitrate i to wszystko, ale, ale naprawdę usłyszycie e, te, te same klimaty. Tutaj tutaj jest taka opcja jeszcze, że radio leci w tle. E, przeszkadza, nie przeszkadza, w sumie chyba wolałbym ciszę. Zawsze mogę sobie to w sumie wyłączyć. Czasami jakieś głupoty mówi o szpitalu. E, ale ale dźwięk jest praktycznie też wzięty jeden do jednego ze starej gry słuchajcie, no i polska, polska wersja językowa jest naprawdę fajna, bo, bo są fajnie wytłumaczone, fajne ponazywane te choroby, które są w grze no bo one wiadomo, że są troszeczkę inne poza tym będziecie mieli jakieś tam śmieszne śmieszne wiadomości, będziecie dostawać na maila i na różne tego typu rzeczy i naprawdę jest to zrobione z sensem i, i bardzo dobrze słuchajcie, jest tam taki, może taka taka, może nie mikrotransakcja, ale będziecie zdobywać pewne punkty w tej grze i dzięki tym punktom będziecie na przykład mogli odblokowywać niektóre elementy w tej grze czyli na przykład, nie wiem, na przykład powiedzmy maszyna do grania jakaś albo flipery, albo jakieś tego typu rzeczy i żeby je odblokować, będziecie musieli zrobić po prostu na przykład tę misję na trzy gwiazdki dzięki temu dostaniecie właśnie te punkty dzięki czemu będziecie mogli odblokowywać lepsze otoczenie, droższe otoczenie, które po prostu będzie urozmaicać wygląd w waszym szpitalu i wyobraźcie sobie, że to ma znaczenie, bo w tej, że akurat wygląd w szpitalu ma dosyć duże znaczenie i to tak jak ludzie się, pacjenci się czują w szpitalu, też będzie miało znaczenie właśnie poprzez ten wygląd. To, to, to wchodzimy w strategię, a, a, a ona, ona, ona jest w sumie bardzo oczywista. Zresztą e, sam czek jest dosyć fajny, fajnie was poprowadzi przez to wszystko i, I tak. I słuchajcie, co mi się nie podobało w tej grze? Przede wszystkim to nie jest gra, w której siedzicie, gracie 3 godziny, następnego dnia gracie 3 godziny i następnego dnia gracie 3 godziny. Bo myślę, że już tego trzeciego dnia powiedział: Boże, to jest cały czas to samo, mi się nie chce. No i niestety tak będzie. No bo nie oszukujmy się, odpalamy praktycznie, tu jest jeszcze ten problem, że na ogół jest tak, że jak odpalacie misję, to jest wszystko od nowa. Czyli znowu budujecie recencyj, GP, jakieś tam pielęgniarki, oddziały i tak dalej. To wszystko musicie robić praktycznie cały czas od nowa. Więc każdą misję odpalacie i robicie od nowa. Więc przy założeniu, że gramy jakąś misję 2-3 godziny, skończymy ją i odpalamy znowu in nową misję i znowu musimy budować to wszystko od nowa, może być to mon monotonne i nużące i jest to naturalne, że może tak być. No, no niestety tak to w tej grze wygląda. Eee, więc jak najbardziej zajebiście mi się w to grało i jak najbardziej to polecam, ale ale pre preferuję, żebyście nie siedzieli zbyt długo przy jakimś tam przy tych podejściach. No bo może to się źle skończyć. Eee, a, a szkoda, żeby to się tak skończyło, bo, bo, to, bo to jest naprawdę dobra gra. To, to nie jest gra po prostu, żeby nie wiem, żeby tak jak Rafa w Wiedźminie grać, grać od dzień w dzień po parę godzin, tylko, tylko tak sobie pyknąć o kurcze, może sobie dzisiaj pobuduję szpital, odpolacie od Polaciu, budujecie szpital. Eee, słuchajcie, gra jest, gra jest dosyć nowa, tam ma chyba tam trzy tygodnie, cztery, ja ją kupiłem, już dwa tygodnie temu miałem o nie powiedzieć, ale jak zwykle nie, zwykle nie pykło, teraz pykło, więc o niej mówię. Eee, jak najbardziej polecam, czekam jeszcze na jakieś tam aktualizacje. Eee, słuchajcie, i jedna rzecz eee, z technikali bardzo mi się nie spodobała, otóż to, to was na to uczulam, jeżeli w ogóle będziecie mieli zamiar w to pograć. Eee, przede wszystkim mam wrażenie, że przez to, że tam jest denowo, to jebie mi to na dysk i mam strasznie dziwne jakieś problemy z tą grą po, po, jak, po jakimś czasie. Nie wiem, czy do, do końca jest to win, winna tego zabezpieczenia, ale słyszałem, że jest strasznie toksyczne dla komputera, ale... Wyobraźcie sobie, że odpali, odpaliłem tą grę tam za pierwszym, drugim, trzecim razem i mam wykorzystanie GPU, a mam tam kiegoś e, GeForce'a, który powinien w takiej grze dawać spokojnie z palcem w dupie radę. Mam, mam, e, mam, mam cały czas wykorzystanie swojego procesora graficznego na 100%. I ja się zastanawiałem, Boże, co jest? Przecież ta gra nie zasługuje nawet na tą grafikę. I co się okazało, że miałem e, usta ustawione, oczywiście na wszystkie high detale, ale miałem ustawione, nie wiem na chuj, 150 klatek na sekundę. Zmieniłem sobie na 60, e, w ogóle nie odczuwając różnicy, i mi kurwa zjechało do 40% i nie, nie wiem po co coś takiego jest, a w ogóle tych klatek to tam można ustawić chyba kurwa więcej niż 300, bo tam 150, tam miałem jakieś 30%, to domyślałem się ze 450, bo mógłbym tych klatek ustawić, nie wiem na chłopie No grasz na jako ale... po to. No, no, pewnie tak, ale, ale no strasznie się z tym zdziwiłem, że... Po prostu jak idziesz powiem... jutro na biologię, to mówisz kurwa kolegom, że grałeś wczoraj w 400 klatkach i wiesz, i na tym polega ta impreza cała. No... Szpan na dzielnie pewnie tak, ale, ale strasznie to było słabe szczególnie, że na, na chuj będę zjeżdżać tak swoją kartę i słuchajcie, to jest wielokrotność razy, e, bo mówię, teraz jest granica 30-40% i, i to jest max, więc uczulam was, żebyście ogarnęli to, żeby, żeby, żeby po prostu nie napierdalała wasza karta jak pojebana, tak jak moja, no. Więc na to was uczulam. A, słuchajcie, no raz umując, jak najbardziej polecam grę. Świetna jest. E, nostalgia dzisiaj troszeczkę nie powiedzieliśmy, więc to jest też taka gra, w której... Myślę, że każdy będzie się dobrze bawił. Myślę, że jeżeli grasz i masz peceta w miarę dobrego, bo bo jednak e, pomimo tego, tej grafiki która w sumie jest całkiem w porządku ale, ale jednak jakoś tam nie powala to jednak trzeba mieć jakiegoś tam peseta jeżeli masz takiego peseta to bierz bo to jest naprawdę fajna, przyjemna gra o budowaniu szpitalu z jajcem i naprawdę czas pieprza jak pojebany miałem, e, miałem opcję, że po prostu pierwsza droga o kurwa idę spać i, i naprawdę miałem te, tak w tej grze więc jak najbardziej wam polecam Two Point Hospital jest to bardzo dobra gra. Dobra, teraz Kon, moment, mogę przerwać Tak. Już I <gry> Ta. eee... może przerwać, bo już skończyłem. Dobra, czy jeśli chcę zaoszczędzić, to się będę, będę równie dobrze bawił starej wersji? Jeśli eee... nigdy nie grałem? Powiem ci tak, że mam starą wersję na puce i jeżeli chodzi o Windowsa 10, są straszne problemy, żeby to odpalić, a miałem specjalną edycję, w której poszło ostatnio dobrze na Windowsie 7 ale na dziesiątce już są straszne problemy, e, gra jest w kwadracie i no wygląda stosunkowo... Nie no... Słuchaj, przy założeniu, że Dim Hospital też byś musiał kupić, tak, bo musiałbyś kupić, bo... E, no, tak. e, to wolałbym dołożyć i tak, jednak tak, kupić puch, tą nową opcję, nie? Dobra, roz, dobra. No, e, jak najbardziej tą nową opcję, bo mówię, stara jest... Ciężko, żeby w ogóle ją tak... No trzeba było posiedzieć, żeby ją ogarnąć, żeby ją dobrze odpalić. No... Eee... czy znaczy, wiesz, wystarczy kupić Play'kę jedynkę starą, nie klasyk, i tam sobie zagrać, bo też była ta gra na, na Play'ce 1. Może to by trafiło? Była, była. By. O, o, o, o, jakby to by trafiło, to może ja bym się tym <laughs> zainteresował. O to, by było, o, to by było coś. To by było coś. E, no, dobra, e, słuchajcie, to ja tyle kończę swoich wywodów, e, Tomku. Chciałeś powiedzieć coś o tej swojej Battle Royale, tak? To to Battle Royale, to The Daisy jest? No, to był taki protoplasta tych wszystkich Battle Royale, tego się to wszystko tak naprawdę no. zaczęło. Okej, okay, więc ogarnąłeś to coś na swoim y, łoniaku, tak? No tak, no bo praktycznie ta gra wyszła z dnia na dzień. Ja powiedzmy sobie kiedyś tam śledziłem temat, bo w Daisy zawsze chciałem zagrać, ale nigdy po prostu nie chciałem sobie zrobić takiego. Takiej, takiej krzywdy i po prostu kupić sobie komputer do grania, więc cierpliwie czekałem, aż to wyjdzie w końcu na konsolę, no i rzeczywiście, wiecie, tam jakiś pierwszy filmik widziałem kiedyś, coś tam, coś tam i nagle pyk, jest, jest dostępny w Xboxie, na Xboxie w tym programie preview. E, zakupiłem i powiem wam, gra mnie pochłonęła. Pochłonała mnie naprawdę niesamowite godziny, bo w parę dni nabiłem chyba z 20 godzin, tak naprawdę jak nie 30 to, Tomku, to, to nie była ta gra, w której tam e, się odgrywało sceny, że tam mówiłeś do ludzi, ej, zostawcie e, mnie" albo coś? To e, Daisy to? to jest survival po prostu, że jesteś o co na mapę, masz, są biaki, masz przetrwać. I no, no, no, no i, i, tam, i tam chyba są takie fajne jakieś motywy, że, że idziesz i nie wiesz, czy ten koleżka chce do Ciebie strzelić, czy nie, i możesz z nim pogadać. No, tak, to tam... Znaczy, jak, jak na moje to jest the walking dead the, the, the, the game tak? tak naprawdę, bo ja tam się czuję tak po prostu jakbym jakbym ogrywał jakieś sceny z filmu mm -hmm. bo e, zombie nie jest na, kompletnie żadnym zagrożeniem, a tak naprawdę każda postać jaką spotkacie jeżeli chodzi o gracza który steruje, steruje postacią no, i na, na mapie może być aktualnie 60 osób na Xboxie, nie wiem jak to jest na komputerze, więc nie mam tu żadnego odniesienia a obszar gry jest po prostu przeogromny to jest, to jest nie wiem ile dokładnie to ma tych kilometrów kwadratowych ale to jest kawał po prostu mapy, że praktycznie przez tydzień czasu możecie iść w jednym kierunku, obkrążyć tą mapę i jeszcze będziecie mieli mnóstwo rzeczy do zwiedzenia I no, no, no, możliwości są po prostu nieograniczone, a cała zabawa zaczyna się w momencie, kiedy spotykacie na swojej drodze innego gracza albo grupkę graczy, bo, bo interakcje między ludźmi to jest kwintesencja tak naprawdę tej gry. E, ja mam pytanie, czy tam są inne tryby niż, niż samo Daisy? Na przykład Daisy? E, nie, nie, nie. Aktualnie nie wiem jakie e. są plany, to jest wersja 0,63 i tam wpis numerków po przecinku co nas kompletnie nie interesuje ale jest to odpowiednik z tego, co się dowiadywałem, odpowiednik tej wersji, co jest na PC. -cie. Oczywiście jest tam wiele rzeczy aktualnie niedostępnych, takie jak na przykład pojazdy, które mają zostać wprowadzone z kolejnymi patchami, czy choćby możliwość robienia łuków i tak dalej. Takie małe, powiedzmy sobie, rzeczy a cała baza gry jest na tym samym silniku co Daisy Standalone i tu mogę wam powiedzieć, że jeżeli chodzi o Xboxa, One to gra działa powiedzmy sobie no, rewelacyjnie. To nie jest sytuacja z PUBG, gdzie gra ledwo trzymała 20 klatek. Tutaj mamy grę w natywnym 4K i, i, i, i praktycznie nie ma jakichś tam większych dropów, jeżeli chodzi o klatki. Gra się naprawdę przyjemnie. I sterowanie padem jest obłożone do tego stopnia, że nie czuję żadnej, powiedzmy sobie, różnicy, jakbym miał, bo wiem, że dużo rzeczy jest ograniczonych, tak jak patrzałem streamy na, na, na PC. -cie jest parę funkcji mniej, na przykład przekrzywijanie się postacią jak w i wychylanie za rogu, w PUBG wychylanie za rogu, tutaj tego nie ma, ale myślę, że takie rzeczy będą dodawane i no, ja jestem zachwycony tą grą, to jest takie powiedzmy sobie, moje małe marzenie, do którego dążyłem, żeby w końcu przeżyć, pograć i w końcu to się stało, więc jak macie jakieś pytania to walcie. To ja to, to jestem osobą, która grała na 300 godzin mhm. Daisy, ale ja na na modzie mhm. jeszcze. Właśnie na trybie Daisy Epo, gdzie tam są mapy, są traderzy. Bazy można robić, są traderzy, jest tryb budowania. I tam były ciekawe akcje. Operacje na przykład 3 godziny albo nawet dłużej. I tam właśnie było fajnie, bo czasami byliśmy grupą 20 osób, przeprowadziliśmy akcje. Gdzie napadł na bazę wroga? Jedni sterowali śmigłowcem, później były jednostki lądowe, były jednostki, które wlatywały, rabowały właśnie tą bazę. I to było takie ciekawe. I tak, samo Standalone, według mnie, jest dużo bardziej ubogie niż, niż mod. I tak jak na kompie nie widzę sensu kupowania Standalone, bo mod jest wystarczający tak, nie, no, na Facebook się nie ma, Ardena, tak. No nie ma, właśnie, tak. dlatego ta gra, powiedzmy sobie, no, wypełniła taką lukę, której nie ma na, na, jeżeli chodzi o gry konsolowe, tak. No, survival'e y są, typu Minecraft, tak, typu ten, ten, ten Ark, czy powiedzmy sobie Conan. Ale takiego powiedzmy sobie w naszych czasach survivala, gdzie na przykład, bo nie wiem Krystian, czy się interesowałeś czy, czy nie, ale na przykład tam musisz brać pod uwagę takie rzeczy jak na przykład odwodnienie, zatrucie chorobami, no nie wiem, bóle brzucha, no powiedzmy ubytek krwi, transfuzję krwi, wszystko powiedzmy sobie taki mały doktor w apteczce. Musisz cały czas to kontrolować. Oprócz tego musisz cały czas e, lutować e, rzeczy, żeby miejscówki żeby mieć jak najlepszy ekwipunek. Wiesz to, że znajdziesz pistolet do Daisy to nie znaczy, że już jesteś kozak, bo do tego pistoletu musisz znaleźć magazynek i jeszcze odpowiednie naboje, tak? Więc to jest tak tego typu historia. A jak spotkasz innych graczy na swojej drodze, no to, no, no, to, to jest powiedzmy sobie puszka Pandory, nie? Tak naprawdę gościu do ciebie może machać i mówić I'm friendly i wszystko będzie fajnie, a w momencie, kiedy się odwrócisz i ciebie po prostu zabija nożem i ciebie, ciebie skalpuje i zjada, zjada ciebie, tak? Zjada twoje mięso, bo możesz być też kanibalem w tej grze. I powiem wam, że tak samo jak kiedyś dawno temu na odcinku opowiadałem o PUBG i... E, Battlefield Moments, tak, tak jest, jest taki slogan, że, że te epickie momenty w Battlefieldzie, tak samo mamy PUBG Moments i mamy Daisy Moments. Na przykładzie e, grałem, grałem postacią, bo jeżeli mamy postać i ona zginie, no to zaczynacie od nowa, tak, nieważne co zebraliście, ile tego zebraliście, macie randomową postać robioną, respawnujecie się w losowym miejscu, no i okej, okay, zaczyna wszystko od nowa. No i miałem czterodniową przygodę jedną postacią miałem już ją naprawdę dobrze, dobrze wyposażoną, miałem już karabiny miałem jedzenie, puszki z jedzeniem, z piciem miałem wszystko co jest potrzebne do przetrwania i mogłem zacząć się tak naprawdę dopiero bawić w tej grze, tak powiedzmy sobie wchodziłem do metagry no i spotkałem na swojej drodzie dwóch, dwóch dwóch wojskowych, którzy byli przebrani w barwy UN tak? niebieskie kaski, kurczę, wszystko fajnie no, i akcja wyglądała w sposób taki, że od razu zaczęli się do mnie zachowywać w sposób wrogi, tak? Wymierzyli pistoletem, karabinem, żebym w konkretnym miejscu się ustawił. Oczywiście zero komunikacji z nimi było, no bo niestety nie wszyscy grają na Xboxie ze słuchawkami, z mikrofonem, a to jest jak dla mnie podstawa i kwintesencja tej gry. No i, no, no, co ja mogłem zrobić, tak? Było dwóch gości, którzy mierzyli we mnie karabinami, a ja miałem perspektywę stracenia czterech konkretnych dni grania i zbierania przedmiotów. Miałem, miałem zwykły pistolet, no i wymierzyłem sobie w głowę tego jednego gościa, który cały czas we mnie mierzył. Jeszcze tak dla, dla pewności dałem im wodę, dałem im puszki z jedzeniem, powiedziałem panowie, ja nie chcę problemów, ja sobie gram, ja sobie pójdę dalej, będzie wszystko ok No dosłownie takie, takie, świastro, takie świastro. rzeczy z moich ust, takie słowa z moich czyli, ust czy... wyskoczyły do nich. nie Więc... Czyli tak jakbyś się trochę kajał, nie? No, tak. no, no słuchaj, no, no wystarczyła chwila, akurat mi nabiegli na, na, na muszkę, wyszczeli parę nabojów i obydwoje leżeli na ziemi i cały ich ekwipunek, wszystko co oni do tej pory zebrali, nie wiem ile oni w to, to już grali, należało do mnie I, i ta chwila adrenaliny po prostu, no Wiem, o co to jest chodzi. coś wiem, pięknego co tak? Wiem. i każda postać, wiem, każda wiem, osoba każdy człowiek jest inny i historia może się obrócić całkowicie w inną stronę, jak na przykład poznałem gościa, który, który podarował mi plecak, podarował mi łoki talki opcja była, że będziemy werbować innych ludzi i w grupie będziemy silniejsze a okazało się tak naprawdę, że on był kanibalem który z... z zapraszał ludzi w takie jedno miejsce, zamykał drzwi i ich zabijał i ich zjadał. A mnie nie zabił, ponieważ ja miałem mikrofon i z nim gadałem. No i, i słuchaj, tam takie historie odchodzą, więc no ta gra to faj, jest mistrzostwo faj, świata. Faj. Jak Ale w, w te Daisy gra... Y to jest, to jest tak, że wszyscy grają na jednym serwerze, czy tam po prostu jest milion serwerów i wchodzisz na który? Znaczy w aktualnej wersji, bo to jest nie wiem czy to mogę nazwać alfą czy betą bo to jest cały czas dostępne tylko w programie preview na razie E, masz mnóstwo różnych serwerów, tak? E, mamy serwery na Stany, mamy serwery na, Rusję, na Rosję, mamy serwery na jakieś jeszcze inne. Na Rosję. Na Rosję. Wiesz, tak że to jest tytuł jest odcinka, super. nie? Bez tam 109 na Rosję. No, masz, masz różne serwery i tak naprawdę możesz dodać do ulubionych, no ale w tym momencie jest co 90 minut reset serwera, więc, więc wywalać je od nowa, musisz dołączyć, nie wiem jak to na pececie wygląda, to może tu więcej nie? no na razie tak, no potem ma to się zrobić inaczej, że, że będzie już bez tych resetów serwera, ale no, na razie cały czas jest to w fazie testów tak eee, na kompie jeśli chodzi o wersję na modzie to tam się jest, można na, na serwerze też ustawiono tam się ustawiono 3 godziny, że to wszystko dobrze działało, ale takie rzeczy jak zapis pasy danych, czy coś, zapis grup to to wszystko zostawało no na razie w tej mojej w, mojej, w tej mojej, na razie w aktualnej wersji nie ma pas, nie ma pojazdów, nie ma dużo rzeczy, jeżeli chodzi o wersję pc pecetową, ale podstawa całej gry jest, tak, zbieranie, strzelanie, lutowanie i rozmowa, interakcja. Domyślam się, że jak w ogóle gra się zmienia w momencie, kiedy masz te wszystkie inne opcje dostępne, tak jak właśnie tu opowiadałeś, no to, to, to już mogę sobie tylko pomarzyć. Myślę, że jak wypuszczą wersję 1.0, o ile wypuszczą, bo jest ciekawa historia z, w ogóle z Daisy, jeżeli chodzi to powstaje ty tyle, że ja w to przestałem wierzyć no dokładnie, więc no, gra na PC to raczej w wersji pełnej wersji nie wyjdzie i też wszyscy się śmieją, że na Xboxie powtórzy się sytuacja, ale myślę, że raczej Microsoft pociągnie za sznurki, chociaż to wypuszczą to w wersji grywalnej 1.0 teraz to już jest grywalne tak naprawdę, ale chodzi nam o wersję taką, gdzie będzie więcej rzeczy dostępnych, tak jak mówisz te auta i obozy i kraftowanie broni, bo możesz sobie łuki robić w pełnej wersji, raczej na pececie i takie inne pierdoły, ale jeżeli ktoś jest zainteresowany, jeżeli ktoś słucha tej, tej, tej powiedzmy sobie, opowieści o DayZ i jest zainteresowany tą grą i ma Xboxa, One Xa, to nie wiem, czy aż za 170 zł bym się na to skusił, ale przy pierwszej, lepszej promocji ja bym brał, jeżeli chcieliście spróbować Daisy, a nie mieliście okazji, albo PC jest za drogi, żeby kupić, albo po prostu z zasady nie chcecie, co szanuje, to warto spróbować jak dla mnie. Ja tylko powiem, że w Daisy na ładzie gram na laptopie bez karty graficznej. O. Na netbooku. O, bo to ma niskie wymagania. No i też na przykład nie ma, nie ma nawet w tej, w tej aktualnej wersji nocy, tak? Cały czas się wszystko dzieje o zmierzchu albo w ciągu dnia, albo o świcie, nie? Nie ma, nie ma jeszcze nocy, a też domyślam się, że gra musi się diametralnie zmieniać w momencie, kiedy wiesz, jesteś sam w lesie, nie masz latarki albo jakiegokolwiek źródła, światła, czy tam, co sobie, zapałki, a cały czas, wiecie, ktoś was śledzi, no, no, no to po prostu są możliwości, są nieograniczone, jeżeli chodzi o interakcje z ludźmi, no to, co ludzie powymyślają, to jest po prostu mistrzostwo świata, powiem wam taką, jedną taką historię jeszcze powiem i dalej pytania będziecie dawać, um, nudziło mi się w DayZ, bo powiedzmy sobie, co chwilę ginęłem, bo, bo nie, mogłem, nie mogłem znaleźć jakiegoś... słaby. Mhm. nie, bo po prostu nie mogłem znaleźć konkretnego ekwipunku, jakiejś broni, cokolwiek łoma, łopaty, siekiery, cokolwiek, żeby się obronić a trafiłem na serwer, gdzie było bardzo dużo e, ludzi, którzy już po prostu mieli jakikolwiek ekwipunek i po prostu zabijali e, kill on site tak zwany, czyli zabijali na widok e, i stwierdziłem, że przebiorę się, bo akurat wylosowało mi kobietę, przebrałem się w taką sukienkę e, i akurat miałem ręce całe we krwi i biegałem po mapie z nożem w ręku i podbiegałem do każdego gościa, którego spotkałem na swojej drodze i od razu go go ciekałem tym nożem, tak? A ja jak go zabiłem, no to zjadłem jego jego ciało i biegłem dalej do kolejnej osoby, nie? I, i znalazłem je dwóch gości, jeden się kreł w krzaka, którego nie widziałem jeden odważniejszy do mnie podchodzi do mnie wiecie po angielsku spokojnie, spokojnie gdzie idziesz, skąd idziesz, co się stało, rozmawia ja siedzę cicho, stoję, patrzę się on podchodzi do mnie coraz bliżej, coraz bliżej i nagle ja jebsm, nie? Zaczynam go ciokać w tym momencie drugi wyskoczył za krzaków i, i na cały głos się zaczął śmiać że po prostu kurwa stary to jest scena z filmu, nie? I w tym momencie zginęłem ale no, no takie rzeczy e można nawet robić w grze Dobra, skoro nic nie mówisz, to ja zapamiętam ci ciekawą historię z Daisy, jak właśnie mówiłeś o modyfikacjach. to ja pamiętam, jak sobie kolega zlutował zrzut, a ja sobie leżę w, leżę w lesie ze snajperką, a obok mnie sobie przejeżdżał czołg. Tak, tak dosłownie z metra ode mnie. <grym <grym <grym na... czołk. Tak, to, to, to był zmilitaryzowany serwer już. <grym> Znaczy, z tymi pojazdami to też jest dobra opcja, bo to nie jest tak, jak w każdej innej grze, że wiesz, spotykasz sobie na swojej drodze jakiś łazik czy autko, i wiesz, wsiadasz do niego i jachuję przegodą, nie, lecę, jadę. Na ogół to masz niesprawne auta, czyli wiesz, żeby uruchomić, to musisz znaleźć akumulator, musisz zebrać jakieś części, które najpierw naprawiają ci te auto, a dopiero potem możesz je używać. I w trakcie, wiesz, tej, tego naprawiania możesz spotkać innych gości, z którymi możesz się skuplować, możecie razem działać, ale nigdy w sumie nie wiesz, w którym momencie on się, on cię zdradzi, no to, to no, historia tu goni historię tak naprawdę, nie? Tu spotkanie jakiegoś, powiedzą sobie, jakiś zwłok wiąże za sobą całą historię tak naprawdę, nie? Więc jedyne minusy, jakie w tym momencie są, które, no, tak naprawdę, trochę przeszkadzają, to jest ten reset serweru, bo jak się jakieś lepsze interakcje między graczami zaczynają wytwarzać, to przychodzi reset i no i dziękuję. No i jest naprawdę marna szansa, że się znajdziecie ponownie na serwerach. No Tak jak mówię, no z pełną wersją to się poprawi. Bo w tym momencie, jeżeli kogokolwiek spotkacie w grze, no to nie macie nad, nad awatarem, wiecie, ksywki, imienia i w ogóle kim jesteś, hej, ziom, bądźmy tutaj znajomymi, wymienimy się profilami, nie, no po prostu to jest osoba, która jest w tej grze i tyle, jak ją zgubicie albo zabijecie, to już jej nie ma i się gdzieś responuje nowa postać i nie możecie znaleźć tej osoby po profilu, nie ma szans, chyba, że wy wymienicie się po prostu głosowo swoimi, swoimi danymi i tyle, nie? Tomku, a masz w większe, że tak powiem no te swoje historie, te, tą swoją ekscytację czy, czy w PUBG miałeś było to na wyższym poziomie? Wiesz, to jest trudno powiedzieć, bo to są tak naprawdę dwie różne emocje tak naprawdę, bo a wiem, wiem, PUBG wiem właśnie, to jest, ale... wiecie, non stop adrenalina, pompowanie, lecimy napierdalany, strzelamy, nie? A tutaj, wiesz, każda decyzja, jaką podejmujecie, no to musicie przemyśleć, w tą grę gra się spokojniej, macie czas, tak, dużo, bardzo dużo się tutaj chodzi, biega w tej grze, to można porównać do symulatora, powiedzmy sobie, chodzenia tak naprawdę bo jak znajdziecie pistolet z trzema nabojami, to są trzy najważniejsze naboje, jakie kiedykolwiek w życiu mieliście, wiecie, przy sobie, nie? I te naboje mogą zaważyć o tym, czy, czy wasza postać, którą, którą już gracie od paru dni, zginie w sekundę, nie wiadomo od kogo, ze snajpera, powiedzmy sobie, z drugiego końca e, miasta, czy, czy, czy to wy zabijecie kogoś wartem? nie? Ale też też próbowałem sobie porównać, czy lepiej mi się gra w PUBG, czy lepiej gra mi się w Daisy. I na ogół się to kończyło tak, że po dwu, trzy godzinnej sesji w DayZ miałem już, miałem już dość tej, tego tej ciągłej powiedzmy sobie wyszukiwania, czy ktoś tam nie idzie, czy ten, czy ten, ten cień, co tam się porusił, poruszył, to był jakiś gracz, czy to zombie, czy to po prostu była jakaś tekstura i tak psychicznie wolę sobie odpocząć przy przypadki gdzie, gdzie praktycznie zrzut leciał na mapę i strzelaliśmy się, zabijaliśmy się, wszystko fajnie ok, nie? Wie, wiesz, ja z, z tym Daisy miałbym ten jeden problem, że ja nie widziałbym tam żadnego celu, nie? Bo tam nie ma stricte żadnego celu, tam po prostu musisz przeżyć, tak? No, to, no właśnie jak ja grałem na epochu, to się bawiłem w tym, że zbieraliśmy akwipunek. Bazy. Zbudowaliśmy coraz większą bazę, najpierw to było zabudowanie jakiegoś domku, później zabudowaliśmy, zrobiliśmy sobie bazę na kilka pięter. No i wiesz, na przykład tam są ludzie, którzy ma, masz posterunki policji, nie? jak znajdziesz sobie wytrychy, to możesz drzwi zamykać i nikt się do nich nie dostanie i oni wleźli do takiego posterunka policji zamknęli wszystkie drzwi w tym posterunku policji miałeś e, radiostację i zaczęli puszczać piosenki przez radiostację na całe, na całe takie małe miasteczko, E, i co chwilę wołali ej, ej, jeżeli nas słyszysz, chodź tutaj na postulnych policji, tutaj jest dobrze, dam ci jedzenie, nie? I wiesz, no i za tym komunikatem, za tymi głosami tak poszedłem do tego, do tego posterunku, tak się zbliżyłem wszystko na dystans i okazało się, że siedzi tam grupa bandytów, którzy po prostu na widok strzelali do wszystkiego, co się rusza, nie? Jeszcze dobrą bekę z tego mieli, nie? Więc no historii mnóstwo jest, ja domyślam się, że jeżeli chodzi o grę w wersji na PC, to tam wiesz, ludzie, którzy zjedli zęby na, na, na PC w Dizzy, teraz się śmieją z tego, że jak ja to przeżyłem, jak ja w ogóle jestem zajarany na całą, całą grą. Ale myślę, że Daisy się rozwinie w dobrym kroku w dobrym kierunku na konsolach, tylko jedna rzecz mnie bardzo obawia, że ta gra nie jest w żaden sposób reklamowana, czy to przez Microsoft, czy to przez Bohemia Interactive, bo kompletnie dużo ludzi jak mówię o Daisy, to w ogóle co? To jest na konsolach, jak to? Przecież to, to... To ja. No dokładnie. I, I boję się, że na Xboxie też to do tego momentu dojdzie, że po prostu zapomną ci ludzie, którzy w to grają o tej grze, a nowi nie przyjdą, bo nie będą wiedzieli, że w ogóle takie coś istnieje. Aczkolwiek jakby tak się stało, to za te 43 zł, które wydałem na ten tytuł, byłbym usatysfakcjonowany. Aczkolwiek liczę na to, że no, gra, gra zostanie wydana w pełnej wersji, bo aktualnie uwielbiam takie podejście do gier, takie, tak, takie coś, że ja stworzę swoją własną historię w grach, tak? no więc Fani takich gier myślę, że odnajdą się w tym czyli yy, Tomasz jak najbardziej polecasz. Ja od siebie jak najbardziej, a wiecie, że jestem bardzo taki krytyczny, jeżeli chodzi o to, jak gry chodzą, jak gry wyglądają na konsolach. Często się czepiałem takich szczegółów, które kompletnie i niby nie zauważyli, a do Daisy naprawdę jest mało rzeczy, do których mogę się przyczepić. Od eee... strony technicznej oczywiście, nie? jak ta gra działa na konsolach. Tak, ja jeszcze zostając przy temacie, bo już jak jesteśmy przy tych Battle royale, ty próbowałeś to H1Z1 Tomek? Chwilę włączyłem i to jest totalny arcade pomiędzy Fortnite'em, a pomiędzy PUBG. To jest, to jest w takim miejscu, że to nie ma własnej takiej powiedzmy sobie no nie wiem jak to powiedzieć. No, to to masz. Dokładnie, <laughs> dokładnie. To, to jest, no, czerpie po trochu ze wszystkiego i jest niczym tak naprawdę. No, całkowicie mi się H1Z1 nie podoba. Ja tam ciągle, jeśli chodzi o Battle Royale, to polecam Darwin Project. Skoro ty masz ich z to... No, chwilkę to, to włączyłem, wiesz, chwilkę to włączyłem, ale troszeczkę mnie odrzuca to, że dużo jest tam craftingu, a, a do tej walki, jak dochodzi, no tak, no nie wiem, nie podoba mi się coś w tym. Tak, Próbowałem parę meczów, pograłem. Specyficzne. No jest specyficzna, bardzo. Ale, ale ciekawa, ciekawa. Mhm. Szkoda, że tego Daisy nie ma cały czas na PS4 i nie wiadomo w ogóle kiedy to będzie i czy w ogóle to będzie, no czy niby to ma być ale, ale jeszcze długo tego nie ma Zobaczymy A to, Tomku, ty w te swoje samolocie jeszcze grać? Śmieszne? Nie, aktualnie poleciałem najdalej jaki jak mi statek po, pozwalał, nie do centrum tylko od centrum wylądowałem na jakiejś planecie, wyjąłem płytę z napędu, konsolę spakowałem wsadziłem w gablotkę retro i, i koniec Mhm. a No Man's Sky odpalałeś po nowej aktualizacji online tak tak i rewelacja jak dla mnie jak, jak oh. pamiętacie jak opowiadałem na odcinku na premierę No Man's Sky I, no to ci co słuchali pamiętają że bardzo byłem zadowolony z tej gry troszeczkę zawiedziony tym czym się okazała tak naprawdę ale jednak grając z nią dużo frajdy mi sprawiało ten Minecraft w kosmosie bo tak po prostu trzeba to nazwać tą grę a z tą najnowszą aktualizacją Next, w której skład wchodzą jeszcze poprzednie update'y, bo ta gra dopiero co, jeżeli chodzi o Xboxa, miała swoją premierę ze wszystkimi dodatkami pod formą Nexta i największą nowością, jaką dodali, to jest, jak dla mnie, widok z trzeciej osoby i ta kamera nadaje epickości i takiego kolejnego wymiaru tej grze, bo widzimy skalę tej, tej, tej, tej całej planety, tego całego wszechświata i tak tak dalej. Od strony grafiki też troszeczkę pozmieniali, że te, że te planety naprawdę są renderowane w najróżniejszy sposób i naprawdę ciężko mi było przylecieć do dwóch albo trzech takich samych planet pod rząd, co miało miejsce podczas premiery gry na, na, na PlayStation dużo rzeczy takich quality of light dodali, że, że uzupełnianie lasera i tych swoich skafandrów jest pod jednym przyciskiem, a nie poprzez przeszukiwanie i przekopywanie się przez tabelki w menu i tak dalej ludzie, którzy się odbili od, od, od, od No Man's Sky ja myślę, że powinni chociaż zerknąć na, na, na tą aktualizację bo jeżeli ktoś ma na, na playce 4 tą grę, to ma Nexta gratis E, więc wróćcie chociaż na chwilkę polatajcie sobie ja już mam 40 godzin nabite w, w tego No Man's Sky -a, a jakoś tak powiedzmy sobie namiętnie w to nie grałem e, powiem wam, że ta gra jest idealna pod tripa, jeżeli wiecie o co chodzi i, I dużo pozmieniali, dużo pozmieniali. Tak naprawdę mamy dwie różne gry i bardzo blisko się ten numen no Skyne Sky Next zbliżył do tego, co widzieliśmy tak naprawdę na premierowych tych filmikach, na tym wszystkim, co Sean Mary nam opowiadał, czym tam gra powinna być. I jedną rzecz tylko powiem, jeżeli chodzi o multiplayer, który był tak bardzo pożądany na premierze. Zagrałem może raz, może dwa razy w z, z drugą osobą w to i nie widzę kompletnie żadnego sensu. Jak dla mnie No Man's Sky to jest doświadczenie single dla jednego gracza, ale właśnie w otwartym świecie, gdzie, gdzie, gdzie wszyscy odkrywają planety. Jak pytasz, czy mi się podoba, no byłem zachwycony No Man's Sky Next. Teraz już troszeczkę mi to przygasło, nie? ale to ze względu na to, że się pojawił Daisy. A mam pytanie, hmm? grałeś Elite Dangerous? No, grałem, no wręcz powiedzmy sobie, że pół roku z życia mi to wyjął <grym> <Okay. grym> więc tak, no co tak są, co sądzisz o polityce wydawania ciągle tych DLC e, bo teraz jesteśmy aktualnie na drugim, na tym drugim sezonie tak, na dokładnie, więc stałbe. tak naprawdę kupując grę z dodatkiem Beyond masz wszystko jeszcze nadal aktualizowane, nie wiem jak to będzie jeżeli chodzi o tą wersję 3.0, która ma tam dodać parę rzeczy ale powiem Ci, że ja jestem troszeczkę już znudzony tym, czym ta gra jest i tymi kompletnymi dodawaniem rzeczy, które tak naprawdę w grze nic nie zmieniają, a dalej robimy w kółko to samo. No, e, zachwycałem się Elitem na, na odcinku bezimiennym, którego, któryś tam był, powiedzmy sobie opowiadałem o tej grze. Tak z miłości przeszło to w nienawiść i na razie dopóki jeżeli czegoś konkretnego w Elite Dangerous nie zmienią, to raczej nie powrócę do tej gry. No, ja słyszałem, że podobno starcy za nie To jest działka tych takich ludzi, co lubią palce wykrzywiać na takich guzikach z, z takimi dziwnymi alfabetowymi guzikami. Więc to nie wiem o czym mówisz. <grych> Ale tak, jakby to na konsole wyszło, to bym był pierwszą osobą, która by to kupiła. Mhm. E, dobra, więc słuchajcie, żeby żeby zbyt szybko się już nie znudziło, musimy skończyć ten odcinek. No, bo no Więc... tak naprawdę cztery gry w jednym zmieściliśmy, nie? No nie, ale, ale głównie od, od AZ. Słuchajcie, kończymy 119 odcinek. Dzięki chłopaki, że wpadliście. Standardowo, drodzy słuchacze, wchodzicie. Bezimienny.pl tam jesteśmy, tam zamieszczamy swoje odcinki, oczywiście na Facebooku bezimienny podcast wpisujecie, znajdujecie nas i tam czasami coś wymyślamy i coś fajnego piszemy poza tym w waszych aplikacjach podcastowych jesteśmy ściągajcie i nas słuchajcie jesteśmy też na YouTubie jeżeli jesteście zbyt leniwy, żeby coś ściągnąć to zawsze możecie odpalić YouTube i sobie nas tam posłuchać poza tym jest jeszcze taka opcja, co się nazywa nie na Twitterze już nie wrzucam, ale jakiś tam Google Plus widziałem, też coś tam jest więc tam sobie wchodźcie no i oczywiście standardowo jesteśmy w najlepszym radiu na świecie, czyli Black Widow Radio słuchajcie nas słuchajcie tego radia, bo to jest naprawdę bardzo fajne radio i bardzo dobra muzyka w nim leci, dobra słuchajcie, 119 odcinek kończymy, dziękujemy za uwagę ze mną był standardowo Rafał Dodomyski. Dzięki wszystkim. Był z nami Tomek Zawadzki. Dzięki również. I teraz patrz, teraz patrz, żeby tak wchodzę tu, tutaj mam zapisane, poczekaj, poczekaj. Tomasz Knapik. E... <śmiech> Czekaj, wczytujmy się. Był z nami też Kamil Ratajczak. O brawo, to, to dzięki. Aha, ha. i oczywiście za którym mikrofonem Rafał? Za czwartym. I za czwartym mikrofonem byłem ja, czyli Christian Kender, a my standardowo słyszymy się za dwa tygodnie, więc dziękujemy za uwagę. Trzymajcie się drodzy słuchacze. Cześć.